Witam w o potkazograch komputerowych konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 643. Ja nazywam się Damian Pawłoga Dachman i ze mną jest Rafał Siciński, Kasik. Witaj Rafale. Cześć Damian. Dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki, słuchacze. No Damian, jaki ty opalony jesteś. Normalnie <laughs> trzy tygodnie w tropikach. Po prostu ja nie wiem, stary, ty jesteś wow. Państwo tego nie widzą, ale ci, którzy mają akurat wykupioną e, wersję premium naszego podcastu e, mogą zobaczyć właśnie w kamerze, że ja jestem po prostu e, pistacje czekoladowe, a, a tutaj <laughs> Rafał Wanilia. Nie, nie żartuję, ja jestem, no nie, nie, nie ja aż, mam aż, z... tak bardzo się nie opaliłem, ale tak. bladość, ale Damian to jest po prostu, no czekolada, no. Ale nie, się troszeczkę, ale, ale o, ta obrączka po zegarku mi się opaliła, tak, że mam taki biały ślad, więc zna znaczy, że trochę słońce złapałem. A było to ciekawe, bo w ogóle jak sobie pomyślę, to, to z dobry miesiąc albo i półtora nie nagrywaliśmy. Chyba ostatni raz taki wspólnocinek to był kiedy? Chyba jeszcze jak żeśmy odkrywali taką nieznaną grę wtedy, taką mało popularną, Clare Obscure Expedition. Tak, w trójkę, 33. tak, tak, tak. Czyli I dwa to miesiące było dawno temu prawie. Tak, tak, tak. tak. Więc sporo czasu upłynęło. Dużo się wydarzyło. W tym sensie, że chyba chociaż możesz mnie poprawić, bo nie jestem pewny, czekać. Już wtedy było wiadomo, że przesunięto premierę Grant Theft Auto 6 na następny rok. I, I jedni odetchnęli z ulgą, a drudzy się wkurzyli, bo mieli pl plany wydać gry w maju następnego roku i teraz muszą przestawić sobie te plany. No, pojawił się Switch 2, który szczerze mówiąc, rozpalił u mnie sympatię do Switcha 1. Bo, bo, mhm. bo ten. Bo... Znaczy, teraz wypływałem te szczere recenzje. Wiesz? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Rozumiem cię doskonale. Ale, a, Też ale, bardzo nie, ale... lubię swojego Switcha. I ja lubię swoją Vita i swoje PSP. Wiesz, ja, ja lubię konsole przynośne. Zawsze uwielbiałem konsole przenośne i mojego Nintendo DS. Próbowałem się przekonać do Nintendo 3DS. -a. Ale mhm. nie, nie miałem takiej gry, która by mnie przekonała, jak zawsze miałem w ręku pożyczone od kolegi, oni tam miały jakieś, jakieś kilka tytułów, na przykład Mario Kart w 3D jakoś specjalnie wrażenia na mnie nie robi, bo to jest nie po no, prostu Nie no, Tak, w 3D, taki na tym? Na no pewnie. A ty masz 3D, czy, czy, czy planujesz mam, mieć? Czy, mam no, mam 3D. No właśnie, to, to ty jesteś Ale... taki już no, od kilku miesięcy, tak? Kiedy? Jak już tak, od kilku to miesięcy. Planować? Kupiłem sobie e, powiedzmy, w nagrodę za, za ciężką pracę. I kupiłem no sobie, no wiem, z, też, też jakiś czas temu też zmyślam o tym, żeby mm, trochę moja córka sobie może e, pograła, bo ten, ta przenośna, znaczy tak, Witty jej nie daje, bo to jest moja ulubiona konsola, jeszcze nie daj Boże, upuści co wtedy i. E, mhm. A masz tą wersję pierwszą, tą oledową, tak, czy masz tam. Tą, tą OLEDową mam, dokładnie, tak. tą OLEDową mam ale tak naprawdę chodzi o to, że ten mój Anbernik, który jest konsolą dosyć dużą i ciężką jest dla niej i tak samo Switch, jest dla niej po prostu mhm. w przynajmniej tak mi się wydaje jest dla niej niewygodny w sensie to jest ciężkie, ona musi z tym mhm. siedzieć na kolanach e... i ten, ten um... 3DS -y był taki na próbę, e... trochę dla mnie trochę dla niej, tam jest jakieś Mario e... mhm. coś tam, coś tam mam, więc na razie jeszcze, jeszcze nie przysiadłem do kompletowania biblioteki do sprawdzania wszystkiego jest to po prostu jakieś parę tytułów takich właśnie jako, jak znaczy nie jestem neofitą J. owym ale, ale generalnie nie, te wszystkie takie taktyczne no takich takich gier właśnie gdzie gdzie jakoś tak to się fajnie by sprawdziło, bo ja w ogóle byłem w szoku jak y, dużo świetnych właśnie jrpg packów było na zwykłego Nintendo DS-a, kiedy to się wydawało, że to tak, jest taka mała uh -huh. kosolka, ma mało pamięci, a tam była jakaś taka wersja, no troszczkę okrojona, ale Nino kuni była w ogóle z filmami, dużo jest takich właśnie gier, które... Y, do, na, no, teraz taką musiałbym się wyciągnąć, bo, bo kiedyś po prostu sprawdzałem bardzo dużo takich gier, y, gdzie, gdzie są normalnie filmy animowane i nawet jest voice acting, do pewnego stopnia. I to... to, to to pokazywało, jak można było upakować prawda na małych kadrzyżach relatywnie m, duże gry. I, i, i, i może nie, nie, nie, w, nie wrzucałbym się od razu w ten wir właśnie tych japońskich rpg na, na e, Nintendo DS, bo dla mnie to jednak była przede wszystkim konsolka taka, w których ten gimmick tego dodatkowego ekranu, tego dodatkowego, to było najistotniejsze i to się najlepiej sprawdzało w takich grach okay. właśnie z serii Profesor Layton. Ja bardzo lubiłem te, te gry, bo to były takie wiesz, i główki, mogłeś sobie przysiąść do jednego łamigłówki, y, coś zrobić, później zrobić kolejną, coś tam z, poszukać. Ta fabuła była taka drugorzędna, ale była jakaś taka intryga. Ja na pewnym etapie, a ja to chyba nawet mówiłem, to pewnie wiesz, że y, kupiłem sobie y, film y, właśnie taki, był pełnometrażowy profesora Lejtona, oczywiście animowany, nie, że z aktorami. Nie był tak dobry, jak powiedzmy gry, no bo tam nie wchodziłeś w interakcji, nie, nie rozwiązywałeś zagadek, ale to było coś... Coś sympatycznego. no, no. Ale y, wiesz, wracając do tego Switcha 2. A teraz bardzo dużo jest takich recenzji po tak, tych paru tygodniach użytkowania. I oczywiście jest y, nadal takie przeświadczenie, że jak ktoś nie miał wcześniej Switcha, to teraz ten Switch 2 jest, jest fajnym odkryciem. Że te gry z jedynki chodzą, chodzą lepiej. Y, są nowe gry. Jest ten cyberpunk, który można grać w przenośnie i on lepiej działa niż na Steam Decku. Więc jakby są takie małe argumenty, ale dla kogoś, kto miał Switch'a jedynkę i był, no, nie wiem, kolekcjonerem gier też na Switch'a jedynkę, no to wiele rzeczy rozczarowuje. Wiesz, ten przeskok jest trochę za mały, jeśli chodzi o, o aspekty techniczne. Znaczy za mały w sensie, no jest duży, no, ale. Chyba technicznie to. to... Ja z tego co wiem, to się ludzie skarżą, że to nie jest OLED i tylko tyle widzę narzekań. Tak to raczej no mam i... wrażenie, ta, że ta. jest y, to dosyć dobrze przyjęta konsola. Jasne, Jeżeli chodzi o te wirtualne y, kartridże mhm. i to, że tych gier nie ma y, fizycznie na, na, na nośniku, no to tam rzeczywiście spada ta krytyka. To po prostu jest kwestia tego, że ten nośnik jest chyba dosyć drogi i firmy wolą e, sprzedać w pudełku kodzik, znaczy kodzik. No to tak. po prostu ten tam wirtualny kartridż, niż, e, niż rzeczywiście wbić go mm, no. na fizycznie nośnik, ale wiesz to co. To się działo y trochę. No. Mhm. Ja widzę w swojej banieczce, że ci, co kupili. Switcha, to zaopatrzyli się w, przede wszystkim, w Cyberpunka I tak. bardzo dużo ludzi yy, wrzuca screeny, filmiki. Ja jestem trochę zły, w sensie hmm, ja zapłaciłem pełną cenę na premierę tej gry na, i rozmawialiśmy o tym prywatnie na bazowym PlayStation 4 i to po prostu ja tę grę skończyłem, ale ona była tragiczna. To yy, Mhm. Więcej, więcej w mojej pamięci zostało um, problemów yy, jakie ta gra mi sprawiała niż fabuły aczkolwiek nie jest jak się skupię to tam będę pamiętał dokładnie no, no, były, pary takich były całkiem parę pary nie... kluczowych fajnych momentów tak, tak zostałem, było to całkiem, całkiem nieźle napisane jest i, i, yy, yy, i bym skłamał mówiąc że wszystko, wszystko zapomniałem tam, te moje yy, narzekania na, na fabułę gdzieś tam podtrzymuję, aczkolwiek już wspominałem, że nasz słuchać jeden tam mniej więcej mi powiedział, jaki jest motyw przewodni yy, i gdzieś tam się z tym zgadzam. Mm. Jestem zły, wiesz, że to tak fajnie wygląda na, na Switchu dwójce, a oni tego nie dowieźli na premierę, nie? Yy, ale że... z drugiej strony ty przeżyłeś już dawno to co niektórzy <trym> przeżywają teraz i to nie jest tak, że ta, ten, ten skok technologiczny jest, jest aż tak znaczący, że ta gra po ale prostu ale to zdecydowanie lepiej działa tam to nie o to chodzi, że jest, po prostu ta gra jest, jest bardziej lepiej zoptymalizowana mm -hmm, mm -hmm. ale też nauczyłem się jednego i to chyba też grając na Steam Decku że ja nie muszę mieć tych 60 klatek wiesz? Że, że, że jakoś ten klatkarz to jest, to jest coś, co Trochę Stary, nas to, to, nie to nie było 40, dicta... to, to nie było 60 klatek. Tu nie chodzi nawet o to. Mm -hmm, to chodziło mm -hmm. o to, że tam nic nie było widać, że ten obraz był bury, że ta rozdziałka była jakaś taka spadająca do, do yy, zatrważająco niskich yy, wartości, że Aha. ta gra non-stop się wypieprzała. Yy, ja nie byłem w stanie czasami. Yy, przejść Ja się rozumiem. Bo... Ja mam chyba jakiś syndrom wyparcia, bo ja, bo ja jakby skończyłem e, PlayStation 4 i oczywiście byłem świadomy tych problemów. Byłem świadomy, jak na przykład ta gra fatalnie chodziła na Xboxie One, nie? A przecież ona była w tej wersji e, kolekcjonerskiej z taką specjalnie przygotowaną konsolą chyba Xbox One X. E, wiesz, na, na, i, i na PlayStation... Tak, na, tak, tak, nie, tak bardzo To była fajna, taka spe, fajna edycja i, i, i tam e, gracze mieli zagwarantowane, że te wszystkie dodatki, jakie się ukażą, będą będą za darmo, a później się kazało, że, że po pierwsze patrz oczywiście poprawiły wydajność, ale kosztem na przykład tego, że było mniej ludzi na ulicach, że taki był jeden z tych takich targów, który mimo, że powiedzmy nie chodził najlepiej na Playstation 4, no to było jednak tak, że wchodziłeś i tam było dużo ludzi, a później oni to zaczęli obcinać, nie? I, i sprawili, że ta gra stała się no, taka brzydka, nie? Ale ja rozumiem, nie, bo ja tego ja, mówię, że ja po prostu wyparłem dużo rzeczy, no bo jak, jak ją skończyłem, no to miałem taką satysfakcję, nie? Świetna historia, tam mój wariant tego, a później przyszły te kolejne patry, pojawiło się Phantom Liberty, nie? To wydmo wolności, no to widmo wolności, które się okazało być naprawdę świetnym, świetną grą, no, świetną historią, którą też można było no, zakończyć na kilka sposobów, i, i, i to jest tak, jak, jak nie wiem, no, jak, jak ze wszystkim, nie? że y, drużyna jest tak dobra, jak jej ostatni mecz tak, że, że tak, że jeśli ja będę na przykład wspominał teraz cyberpunka, to No ja, to ja padnie... tak nie uważam, ale mhm. yy, mów, mów dalej. Nie, nie, że w sensie, że ja nawet tego cyberpunka później ok grałem też na Steam Decku, w tej, tej wersji takiej 1.06, teraz jest ta wersja chyba już, nie wiem, 2.23, więc jakby, no, nie wiem, no, jesteś, ja, ja cię rozumiem, ja cię rozumiem, jesteś, e, Nie, ja sensie, jestem że... rozgoryczony, ja, ja nie mhm. twierdzę, że ta gra jest teraz zła, jaka była... Na premierę to, to, to tutaj ucinamy w ogóle. Ja czegoś takiego nie powiedziałem. Po prostu Aha, jestem rozumiem. rozżelony, że. Yy, że ktoś, mają lepiej teraz. Że okradli mnie z doświadczenia. No, no. Ja nie bawiłem się w jakieś oddawanie, yy, zwr nie, w zwroty czy coś. Schowałem no, się w miarę lojalnie. Wiedziałem, że oni to dopracują, tak jak dopracowali swoje poprzednie gry, ale mm, ja się cieszę też, że ci ludzie teraz mają fajne doświadczenie, nie? Natomiast. Mhm. Jestem. W, y, roz, no, jakiś taki no. Jakiś tam ja taka rozumiem. zadra jest we mnie, że trochę, że trochę. Y, zaufałem niepotrzebnie. Rzuciłem mm -hmm. się, zhejpowany. Y. Tak. Ale jest jedna rzecz a propos Switcha 2, i, i tego, co wyszło. No nie, że Cyberpunk wyszedł na premierę, w dniu premiery, a żadna gra Ubisoftu się nie pojawiła w dniu premiery, a zawsze to było tak, że te gry, te konsole Nintendo miały to wsparcie i, i, i te... Może przynajmniej... te jakieś problemy wewnętrzne rzeczywiście się odbiły, tak. no nie, nie wiemy, mhm. no to może może tam... E... Może właśnie te problemy Ubisoftu, które, o których mówiliśmy przez... A no właściwie może nie wymówiliśmy, ale mówiło się mhm. przez pierwsze tak. tam cztery miesiące, Eee, zresztą nawet po premierze Shadows było cały czas o tym głośno to odbiły się właśnie na tym, że oni nie byli w stanie eee, dowieść tych gier na Switcha mm, mhm. ale to co nic się nie pojawiło do tej pory nie pojawiły się assassiny no właśnie nie, nie, nie i to jest ciekawe okay. bo mówi się o kolejnym jakimś, nie wiem, może nie remake'u, ale znaczy, może remake'u, ale nie remaster'ze Black Flag'a. To tak, to był, rzeczywiście, to był super tytuł. Oni by nawet nie musieli specjalnie nic zrobić. Oni po prostu by wydali ten, tę edycję z PlayStation 4 i yy, na pewno część ludzi, którzy po prostu grali wcześniej w, w, w tę grę i bardzo ją lubią, to z przyjemnością by spróbowali jeszcze raz. To jest taka fantastyczna misja, gdzie yy, jednym okrętem Śledzimy na bagnach e, Drugi Okręt. To jest po prostu tak. pik no, no, tej serii. To jest, to jest ten gameplay LUBO, który, który wiesz, ciężko w innych tytułach. Nie? Ale nie ale poza tym, no to wydaje mi się, że, że premiera jest jak najbardziej udana, bo Nintendo po pierwsze poradziło sobie z podażą, że byłem zaskoczony tym, że jednak dowieźli i każdy, właściwie każdy, kto chciał kupić Switcha 2 kupił, kupił. nie od Skalpera, tylko w sklepie. Tak, właśnie, dokładnie. I ci skalperzy którzy liczyli na to, że te, oni pewnie podbili trochę te statystyki Nintendo, ale ja się cieszę, że Nintendo pokazało, że, yy, że mimo, że po prostu ja, ja na tej ich praktyki związane z, z tym pilnowaniem ich ich jakby tej, tej marki. Może oni tego nie robią bezpośrednio, może to robią w jakichś białych rękawiczkach przez jakichś swoich prawników, ale to mi się nie podoba. I oni też wprowadzają pewne trendy, które, które niekoniecznie są dobre dla graczy. Ja już nie mówię o wysokich cenach, ale właśnie też to, że te game i tak dalej, że to jest jakby, y, idą w kierunku tej, tej cyfrowej dystrybucji, y, tam gdzie powiedzmy inni się, się bali, mimo że tak naprawdę to my już te game widzieliśmy. Bo ilekroć było tak, że kupowałeś jakąś grę na płycie, choćby tytuł z serii Call of Duty i tak naprawdę wkładałeś go na napędu, ale musiałeś jakieś 150 giga ściągnąć. Więc to nie jest jakby nic nowego, tylko po prostu e, Nintendo po prostu powiedziało oficjalnie, że to, co jest, to jest oznaczone, że my ci tu nie oszukujemy, to jest gra. Bo na przykład coś takiego e, no było z tym na przykład Indiana Jonesem na PlayStation 5. Ja chciałem mieć w kolekcji płytkę z Indiana Jones, Są, wiesz, na takiej zasadzie, że jakbym chciał, powiedzmy, yy, po jakiejś wojnie atomowej, albo w bunkrze, albo na łodzi Podwodnej, albo na Wedługnej Wyspie, odpalić sobie albo grę Albo będziesz miał detoks z od internetu, ale nie od tak, cyfry. Tak, no to wkładam płytę do napędu Całego i gram. Się, i, I to jest, i to te czasy sobie. jakby przemijają, no nie, bo, bo pierwsze gry się instalują, ale po drugie, no teraz skoro nawet na płycie nie ma tej gry, tylko jest jakiś instalator, ten właśnie klucz, no to, no to koniec. Nie? Na szczęście jeszcze e wydawcom Nintendo daje tę opcję umieszczenia gry na płycie, więc jakby kolekcjonerskie edycje, które mogłyby mieć tą grę na, na, na, no, przepraszam, na, na, na Cardiżu, będą ją miały. Bo, bo to, że na przykład już był taki Donut code, to, to mnie trochę męczyło już z pierwszym Switch'em, bo ilekroć ja chciałem kupić um, grę z serii Lego, to właściwie wszystkie tytuły z serii Lego, które kupujesz fizycznie, to kupujesz po prostu kod w pudełku. A ja chciałem mieć właśnie tą mo możliwość, nie, wymieniania między drugimi kartridżami. No teraz z tymi nowymi update'ami Nintendo wprowadziło te wirtualne kartridże i możesz sobie sparować konsolę i jak sobie te konsolę sparujesz, to między nimi możesz się wymieniać, wiesz, dowolnie. Tylko ja się dziwię, po, po co ja mam to robić, skoro mm, teoretycznie ja się loguję na konsolę tym kątem, który, na którym w, w którym kupiłem daną grę. No, ale no... ale ktoś, ktoś inny nie ma yy, tego kupionego, i na przykład to jest twój kolega z pracy, któremu nie chcesz dawać hasła do swojego konta. A nie, znaczy ja bardziej myślałem o tym, że ja mam dwie konsole i, i na których używam No tak, e, ale to, nie, konto, jest to, to tak. nie jest to dla... Ja wszyscy mhm. mówią o gospodarstwie domowym myślą, ale to jest dla ludzi, którzy y, mhm. mają znajomych, takich prawdziwych. Tak, <laughs> którzy, z którymi fizycznie mają kontakt, bo żeby tak, to zrobić dokładnie. musisz... Te konsole muszą się, jak to się mówi, stuknąć. Muszą być blisko siebie. więc siebie. No, e, tak. także, także wiesz, e, myślę, że, myślę, że to jest dla takich... A to jest ciekawe. To jest jakaś taka nowość i wydaje mi się, że... Wiem, posiadanie e, znajomych jest szum... ciekawe. Też, też tak uważam. <laughs> Nie, <laughs> bo mi chodziło o to, wie, wie, jak wirtualnymi, bo one, one są oznaczane później na, na twoim interfejsie, jak no, fizyczne karty, jakbyś je miał po prostu. I całe, całe lata świetlne gdzieś tam jest cały czas PlayStation, które nie, nie, nie można zwrócić gry albo bo tak. to takie strasznie utrudnione Konto nie daj Boże ktoś inny się tam zaloguje na Twoje to Ci jeszcze mogą zablokować mhm. ten cały bullshit w momencie tak. strzeżenie tego tego cyf cyfrowego Twojego dobrostanu że jest tylko twój mhm. i no i nie ma nawet drogi odwołania, jakby się przypadkowo coś stało, nie? Mm -hmm. No więc, więc odbyła się ta premiera Switcha 2 i można powiedzieć, że e, obiektywnie, no to to jest jedna z takich chyba naj... Może, może musiałbym to sprawdzić dokładnie, może rzucam słowo na wiatr, ale chyba taka chyba najbardziej tak. udana e, premiera konsoli e, wszechczasów. I, i, i na pewno to jest warto odnotowania. Ja, ja myślę, że z czasem z czasem oczywiście zaczną się pojawiać takie tytuły, takie killer-upy, tytuły na wyłączność i wtedy już nie będzie takiego, no, czy, czy mi się przyda ten Switch 2, czy nie. No bo na razie jeszcze mamy tak, że tych, tych ekskluzywów jest niewiele, ale one zaczną się pojawiać. Bo na przykład ta bananza, ten Donkey Kong bananza, no ja rozumiem, że on się może podobać, tam jest to otwarty świat, te możliwości, takie destrukcji otoczenia, Budowania, no ale ja tak, takie rzeczy już widziałem w grach na, na, na konsolach z dwóch generacji wcześniej, no ale rozumiem, że to jest Nintendo, to jest, e, to jest ich marka, oni oczywiście tam jakiś vibe do tego dorzucą, jakiś taki klimat, więc to nie będzie taka po prostu e, zabawa z jakąś tą koncepcją, tylko, tylko nadbudują to, to czymś więcej i... i, i no i trzymam kciuki, nie? W tym sensie, że nie muszę, bo to jest Nintendo, ale, ale to jest fakt. Yy, druga rzecz. Yy, odbyły się te niby E3, które tak nazywam, czyli, czyli w krótkim okresie mieliśmy kilka konferencji. Mieliśmy ten Summer Guest, yy, yy, Opening Night Live, chyba, Jeffa Kileja, do jeśli się nie mylę. Może mogę poprzekręcać bo też dawno tego nie widziałem. I powiem ci, że yy, w, nawet oglądając to z, z, z perspektywy powiedzmy kogoś, kto siedzi przed telewizorem, przed monitorem, przed telefonem, no to parę takich ciekawych tytułów było. Nie będziemy, tutaj zaskoczę wszystkich, to nie będzie ten odcinek, w którym będziemy omawiać te konferencje, to już ten czas jakby upłynął. Wszyscy, którzy widzieli, yy, co mieli zobaczyć, to zobaczyli, to skomentować, skomentowali, ale chciałem podkreślić, że kilka tytułów i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, na których konferencjach one były, przykuło moją uwagę, ale chciałem cię zapytać, drugi Rafale, czy ty gdzieś widziałeś? I oczywiście, jakie te tytuły sprawiły, że, że szybciej biło ci serce? Ja obejrzałem kawałek jednej konferencji, to była konferencja Sony, do momentu, kiedy ogłosili Final Fantasy Tactics remake. Eee, ja już... Więcej nie oglądałem. Poszedłem spać. To dla ci mnie. wystarczyło? No nie mówisz, <laughs> wystarczyło. Gra roku, to, to był już... Mike Drop. To Druga był gra drop. roku wychodzi także. Kategorii Nowa Gra ja to, to White. Stary. ten sam tytuł. Po raz kolejny nie grałeś w wersję Ultimate na PSP. No Stary. Ja mam tą. <laughs> te, mam. Ja mam te, tego finala. Ten, te, tę grę mam e, na. Na pewno na dwóch konsolach. Na trzech konsolach mam ją. I to jest gra mojego życia. W sensie, ja nie grałem na PSP rzeczywiście w tą tam wersję. Nie grałem też tego Final Fantasy Tactics na Advance Game Boya, mm -hmm. ale tę taką oryginalną mam i to jest jedna z gier, w którą chyba najwięcej grałem. No, te, może tam wiesz. E, mhm. jakieś tam Heroes Might of Magic czy tam Worms Armageddon, nie? No może, może w taki Quake 2, gdzieś te gry y, przez te wszystkie lata my mogły tam ten, ten nieistniejący gdzieś tam licznik mhm. e, przekręcić bardziej. Natomiast finala to był taki moment taktiksa, że ja w każde wakacje grałem od liceum. Pierwsza klasa, druga klasa, trzecia klasa, liceum całe praktycznie studia i i gra w nim cały czas. Mam na wicie yy, chyba dwa sejwy ukończone i teraz gdzieś tam patrzyłem sobie, yy, wczoraj grałem w Lumines wieczorkiem i patrzyłem sobie właśnie, czy sobie nie włączyć tego finala, ale mówię nie, nie włączę, dlatego, że poczekam sobie do września i kupię mm, i wtedy będę tak taki już, no nie powiem, że na świeżo, ale powiedzmy, no, mhm. że w tym roku a nie, w tym roku też grałem na Berniku trochę. Może to było w zeszłym roku. W każdym razie, no ja uwielbiam. No to jest dla mnie e, gra życia. E, najlepszy system rozwoju postaci. E, najlepsza mm -hmm. fabuła. E, fantastyczna muzyka. No mm -hmm. uwielbiam. Tak, Także tak, tak. ja obejrzałem tylko ten kawałek do tego reveal'a i to był koniec. To, to ja, ja już nic więcej mnie interesowało. Także nie, tak nie pogadałam, czy to... to było. Nie, nie, nie, to ja tylko wymienię tytuły i to jest tylko dlatego, że chciałem. Widziałem parę ja wymienię, trailerów, bo... tak wiesz, później na, na, na Twitterze tak. coś tam sobie rzuciłem okiem. Nie, tam no wiem, nie, wiem, widziałeś jest... na pewno zwiastun, to jest właściwie taki zwiastun z kawałkiem gameplayu, tego e, nowego Jamesa Bonda, czyli młodego Jamesa nie, Bonda, z nie, nie widziałem. First Light. No, zapowiada się świetnie, bo, bo to jest gra o, o młodym Jamesie Bondzie, czyli. czyli e, no nie chciałbym właśnie tutaj prokować, ale to może być coś, co, co pójdzie tylko w, w, znaczy nie, no to, to był moje mocne gdybanie nawet nie wiem dlaczego, ale chciałbym tak, tak sobie to wyobrazić, że to była taka uncharted, gdzie jest mniej tego bycia archeologiem, czy szukania skarbów więcej tej akcji, ale jednak jesteś tam takim zawadiaką, nie? No, my mamy pewne wyobrażenie o Jamesie Bondzie, no bo przez Ostatnich, nie wiem, 50 lat czy 60 oglądaliśmy, no może nie że przez 60, ale od 60 lat mamy różne te wersje Indiana Jones, Jamesa Bonda, przepraszam. Ale to jest jakaś taka wersja młodego Jamesa Bonda, więc idą w takim kierunku, w którym nie szli filmowcy. I to może być hmm. ciekawe. No i gra jest a czytałeś Hitmana, trochę więc... komiksów Jamesa Bonda? a czy ja nie znam młodego Jamesa Bonda w sensie z komiksów. To, to, się, to się od razu przyznaje bez bicza. no to wiesz co jest bardzo fajna e, seria mhm. nie, nie wiem czy, mm, czy ona jest dostępna w tym momencie nadal bo to już jakiś czas temu wychodziła ale e, Dynamite Entertainment ma prawa do marki i oni wydają trochę e, nowych przygód trochę ekran znaczy adaptacji mm, adaptacji oryginalnych scenariuszy e, między innymi tam dwa pisał, dwa takie mm, duże, duże historie pisał Warren Ellis i jest mhm. właśnie taka seria e, sprzed kilku lat, James Bond Origin i to jest e, <śmum> i to jest, o ile dobrze pamiętam, dzieje się podczas II wojny światowej Mhm Hmm, no to ciekawe być może jakieś tam e, inspiracje z tego, z tego mogły tam w tę stronę iść, chociaż to, się jest, wydaje, to jak jest, są naprawdę taki, w... raczej współcześnie osadzony więc to jest, że to jest taki World James Bondowy e, mm. pod wieloma względami no na tym, na tym pokazie bo to było podczas State of Play pokazali właśnie to Final Fantasy Tactics in, in I... I... Ivalis A nie wiem co, co to jest Alter Ivalis, tak tak, to więc, więc te, te, te Chronicles. No i pojawił się też e, Silent Hill F. E, mm -hmm. Nowy horror osadzony w Japonii w latach 60 -tych. I premiera ma być już we wrześniu. I, i szczerze mówiąc to tak e, oprócz tego jeszcze jest ta informacja, że będzie remake pierwszej części robiony przez mm -hmm. Bloopera. Więc e, no myślę, że fani takiego horroru, słowa horroru powinni być bardzo usatysfakcjonowani tymi, tymi zapowiedziami, bo jeszcze rezydent 9 właśnie, Requiem, czyli nowa ods odsłona. Ja, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o, o Resident Evil. Nie rozpoznaję tych wszystkich smaczków, niuansów. Nie wiem, czy ty widziałeś jakiś zjazd, ale było dużo spekulacji, ale generalnie chyba ludzie są zachwyceni tym, co, co, co zobaczyli. Więc pod tym względem jest na pewno fajnie. A jeśli chodzi o gry... <gry> to jest no, takie najbardziej taki dla mnie zaskoczenie to jest sequel y, Code bo ja nie wiedziałem, że, mhm. że ta gra aż, to aż była tak też. popularna, że, że, że się doczekała sequela. No, wygląda spoko. Mhm. Wiedziałem, że bo to właśnie było na State of Play, o ile dobrze kojarzę, i ten kawałek widziałem jeszcze i tak sobie myślałem, mhm. że o Damianowi się oczy zaświeciły. No, ale ja, ja nigdy tego pierwszego nie skończyłem, wiesz? Trochę mnie zmęczył Wiem. w tym momencie. Wiem. Utknąłeś że to taka... w gorących źródłach, mówiłeś. Być może. Znaczy w sensie być może utknąłem, być może po prostu już mnie ta gra zmęczyła, ale, ale jest... Ona nie miała tego takiego... tego, jakby to powiedzieć, tego, co mają Solsy. Że, że, mhm. że ciągnie cię, żeby jednak tę grę skończyć, że... że że te wyzwania w pewnym momencie pokonujesz, ale ten dziś jest kolejny jakiś taki szczeblek tej tajemnicy. No tutaj, to, to, to ja powiem szczerze, że się tak wyrażę brzydko. No ładnie to wygląda. E, klimaty anime. E, walka też nie była najgorsza, nie? bo to nie było tak, że ona nie sprawiała mi satysfakcji, ale też nie... nie, nie... To wyzwanie było innego typu i, i w pewnym momencie po prostu ja już nie czułem tego, że, że chcę kontynuować. A tak naprawdę to też nie pamiętam. Być może gdzieś utknąłem, być może coś mnie odciągnęło. I, i, i, I tyle. Hmm. High, e, High on Life 2 pojawi się, czyli kontynuacja tej takiej zwariowanej gry, w której e, wszystko się dzieje w jakimś takim zwariowanym, znaczy zwariowanym kosmosie. Zwariowanej gry, zwariowanym kosmosie, gdzie mamy gadającą broń. Mhm. Nie wiem czy pamiętasz ten tytuł? Grałem, w nią To jest nawet. ciekawe. To jest ciekawe, bo mi się wydawało, że tam była jakaś tam kwestia jakiejś takiej jakieś nie, nie, nie, nie najlepsze rzeczy się dotyczyły tego twórcy, tego, tego, tego świata, tego humoru. Nie wiem, czy też nie autora historii z Rika i Mortiego. Chyba I tak. wydawało mi się, że, że próbowali w ogóle y, jakby y, w pewnym momencie jakby przestaną mówić o tej grze, że wszyscy się zachłysnęli w dniu premiery, no bo się okazało, że humor po prostu rewelacyjny. Gra też świetna, mimo wszystko, że wydaje się taka Taka dziwna. Nie? Ale jako grałeś tam? To... Grałem, grałem. No nie przeszedłem, bo, bo, bo widzisz, jestem cienkim graczem. W pewnym Ale chyba. A nie, właśnie. Ja takie też nią grałem sam... I ona, ona ma to samo, co ty powiedziałeś przy Codwejnie, że tam. Mhm. To jest taka, taki skillowy shooter, prosty. Te... Tak. Prosty Dla mnie w pewnym z momencie imikami. chyba już za trudny. E, powiedzmy, mm -hmm. m, że wiesz, że masz tę jedną broń i, i gdzieś tam żonglujesz sobie e, umiejętnościami, masz jakiś tam nóż i tak dalej. E, mm -hmm. Tą jedną broń tą rozwijasz. O, mm -hmm. Ewentualnie później bierzesz, znajdujesz kolejną broń kosmitę. M, ale nie ma takiego haczyka, który by, który by, by cię ciągnęło do, do grania dalej, bo ten humor mm -hmm. e, on jest po 3 godzinach, a później tak jest taki po prostu trochę chyba męczący. W sensie, yy, ja wiem, że są ludzie, którzy mogą mm -hmm. oglądać w maratonie Rick'a Morty'ego 12 godzin. No, nie wiem. No ja, ja dużo lepiej się bawiłem, jeżeli mówimy o śmiesznych grach, takich humorystycznych, to dużo lepiej się bawiłem na kiku, prawdy. Naprawdę. Mm -hmm. yy, chociaż Soft parka oglądałem, wiesz, w podstawówce. To, yy, to, się, to się bawiłem lepiej na kijku prawdy. Był dla mnie ten humor w takiej większej dawce dużo bardziej zjedliwy. Był to, ten pacing tych żartów był, był lepszy. Te, te rolling joki były lepsze. Ten high Life, no spoko, ale to nie było dla mnie coś, co by, by skradło moje serce. Aczkolwiek tam jest bardzo fajna, fajna rzecz, że jak ten dom sobie ląduje w kosmosie, w tym mieście kosmicznym, to na telewizorze zaczyna lecieć film Tami and the T-Rex z młodziutką Dennis Richards i z Polem Walkerem mm. i to jest zabawna sytuacja, bo ten film parę lat temu, no tak przed pięcioma laty on wyszedł na Blu-ray'u i to nie jest popularny tytuł, to nie jest oh. popularny tytuł, to jest yy, historia chłopaka, który yy, zostaje jego umysł przeniesiony do ciała tyranozaura w, w Kalifornii lat dziewięćdziesiątych okej okay. No Ale tak. to jest ważne, bo to jest pierwsza rola Pola wokera, Muszę chyba obejrzeć ten pamięci. film, bo teraz sobie... I słuchajcie, możecie cały ten film obejrzeć stojąc tam, czy tam siedząc sobie w salonie i patrząc się w tej grze na telewizor i obejrzycie cały film. No. Nie musicie no, sobie jest... ściągać Blu-rayca za 100 zł czy tam 150 z ja IPA. Ja uwielbiam to... takie motywy. Nie wiem, czy pamiętasz e, Darkness, The Darkness tak, e, tak, e, tak, i wersji tak. na, wiem, na Playstation miało... 3 miało Darkness cały miało... film, tylko wersji na Playstation 3. Ale to był oryginalny film zrobiony dla tej gry? Czy to był jakiś film taki, yy, który powstał wcześniej? E, mi się wydaje, że to zaraz... zaraz yy, Możesz że, wy, wygooglować nie. pewnie, no nie? A, Wygooglać tak, tak, nawet. Tak, bo, bo wydawało mi się, że, że, że w wersji na przykład było coś takiego, że yy, w wersji Wiem, że w wersji tej, tej na, na 360 to po prostu nie było całego tego filmu. A wiem, że właśnie w tym i wydawało mi się, że to był jakiś taki... Zaraz, zaraz tutaj wygooglam. In Darkness... Dobra, tutaj gdzieś coś mi tutaj podpowiada, że... O. Tak, to jest Zabić Drozda. Okay. Więc to jest film z Gregory Pekiem. Kapitalny film to jest, to jest. jeden z tych filmów takich, wiesz, takich klasyków, nie znam. Z kina lat 60. ja nawet mam taką wersję. Yy, Ona no chyba wyszła na pięćdziesięciolecie na, na, na i wiem, że, że, że kupiłem sobie właśnie na Blu-rayu. W takiej książece, to wiesz, to się chyba na to, na to mówiło albo DigiBooki, albo coś takiego, że miałeś książeczkę. I film. W Polsce to było popularne, bo VAT na książki był mniejszy, więc było tak, że się sprzedawało niby książkę i płytę z filmem za darmo dostawałeś. Aha. A na zachodzie robili z tego taką wersję taką specjalną, takie wydanie kolekcjonerskie, że ta książeczka to nie było po prostu parę kartek z byle, z byle tekstem, tylko to były naprawdę interesujące rzeczy i, i, i zdaje się, że, że yy... no właśnie, gdzieś, gdzieś miałem nie wiem, no to jest nie będę teraz szukał, ale w każdym razie jest napisane, że można obejrzeć cały film właśnie e, To Kill a Mugbeard, czyli, czyli e, Zabić Drozda, kapitalny film. No ale ja uwielbiam takie smaczki, bo to jest takie coś, co wiesz, w większości przypadków to pomijasz, nie? Ale to jest taki mój ulubiony easter egg, <głos》>, że możesz coś obejrzeć. Ja na przykład uwielbiałem, oczywiście to było już specjalnie przygotowane, ale w GTA, jak masz tak gdzieś telewizor włączony, no to może oglądać te programy telewizyjne. I czasami te programy nie trwają tam minuty czy dwie, tylko, tylko kilka minut. I to są naprawdę ciekawe rzeczy. Bo to, że radio jest w GTA i, i te audycje radiowe w GTA są fenomenalne, tak. i Lashlo, albo ci wszyscy Fernando i te, te porady sercowe, to, to po prostu ja to mogę słuchać. Ja płaczę za śmiechu. Czasami, jak sobie przypomnę, e, jakie tam były telefony, jakie tam e, porady e, e, dawano no to właśnie to, że gdzieś tam mogłeś sobie po prostu przyjść, włączyć telewizor i poglądać, to też, też jest taki, taki myk. Albo na przykład, nie wiem, taka scena, nie powiem tam, czy... Bo w GTA 6, prawda? Skończyłeś. Yy, 5. 6 jeszcze nie, ale 5 skończyłem. 6 nie. Tak. To, to tam jest tak na początku scena, kiedy się wkradamy do, do domu Michaela i tam jego córka oczywiście gada przez telefon, tam jak to, jak to nastolatka czy tam w późnym wieku nastolatka yy, obgaduje koleżanki i tam wszystko, a syn Gra w coś w a la Call of Duty i to są te takie, w cudzysłowie, złote lata, kiedy ludzie absolutnie na tych, na tych czatach, yy, wiesz, live'owych gadali absolutnie najgorsze rzeczy, tam naj, najgorszy ściek był. I po latach to powiedzmy śmiesza albo żenuje, zależy, jak na kogo trafi, nie. Ale po prostu, że widziałeś tam i mogłeś obserwować całą tą... Znaczy jakiś tam fragment tej gry i całe te dialogi uwielbiam takie rzeczy, bo to są rzeczy, które po prostu możesz totalnie pominąć. To jest, to jest coś, co, wiesz, po prostu Aha. przeszedłbyś obok, poszedł dalej i byś tak nie działał. Ale że zatrzymasz się na te kilka minut, zostajesz taki taki, taki coś, coś wspaniałego. No ten film w, w, w The Darkness no to chyba właśnie podczas randki z dziewczyną można było po prostu siąść i obejrzeć. Mogłeś oczywiście szybciej przerwać tę randkę, a mogłeś sobie na spokojnie ten, ten film zobaczyć. No więc to jest świetna sprawa. No ale to, to High Hi on Life 2 wygląda dla mnie jak po prostu dokładnie to samo, tylko pewnie więcej. Nie wiem, co oni tam mogą dodać, ale dla mnie to wygląda jak dokładnie ta sama gra. Ale okej, okay, cieszę się, że że, że im się tam e, powodzi i że kolejny tytuł wychodzi. E, tytuł, który chyba najbardziej mnie zaintrygował, który mi nic nie wiedziałem, to jest ten Clockwork Revolution, czyli mhm. gra on exile, RPG z pierwszej osoby, e, podobno w jakimś takim jesteśmy w jakimś takim świecie przyszłości, gdzie istnieje urządzenie, chronometr, który który dzięki któremu można podróżować w czasie zmieniać bieg historii no to jest interesujące wygląda intrygująco i muszę przyznać, że podczas chyba tej całej prezentacji chyba to było podczas Xbox Games Showcase to to było takie naj, największe zaskoczenie dla mnie, bo ja w ogóle nic się nie spodziewałem być może żyłem przed, pod kamieniem nie jestem wystarczająco zaangażowany Absolutnie nie wiedziałem o tej grze nic wcześniej, więc to, to było takie pozytywne zaskoczenie. Nie wiem, czy Ciebie zaskoczyło. Hmm, chyba nie. Nie. Czyli coś wiedziałeś? Coś Ci tam się ten. Coś nie, się wiesz biało, co? Oczy, nie, nie, nie, nie trafiłem na tę zapowiedź. Aha. Więc aha. teraz y, słyszę od Ciebie. No to to pamiętaj, <laughs> że to będzie hit. To będzie hit. Hmm, hit od Briana Fargo, tak mi się wydaje że nadal tam pracuję. Znaczy, wiesz, dużo też nie czytałem, ja po prostu tylko oglądałem ten zwiastun, coś tam tylko zerknąłem i, i wygląda na to, że, że będzie sztos. Yy, z innych jeszcze rzeczy, już tak kończąc, jeśli chodzi o podsumowanie, no to <laughs> najlepsze to, że zostawili na koniec, jako największe zaskoczenie. Coś, co w ogóle po pierwszych minutach Wyglądało, że może być czymś naprawdę niesamowitym. Nie wiem, połączeniem incepcji z jakimś, nie wiem, science fiction. No po prostu niesamowitym rzeczem. Nie wiem. Może gra od Remedy, może gra od jeszcze innego jakiegoś studia, i co się okazało? Call Black of Duty. Ops 7. Tak, Call mm -hmm. of Duty Black Ops 7. Więc e, e, nie powiem. Zagram, bo będzie w game pasie, a w game Passie to jak za darmo, więc to jest. To ja jest, jeszcze jest, jedną grę. Mm. Mm -hmm. Tylko jeszcze wymienię nowe Lumines. A, tak, tak. Na duże konsole zdaje się, prawda? Czy... Chyba no tak. No na pewno nienawidzę. No. Ani na PSP. Ja ostatnio grałem na PSP i tak się zastanawiałem, ja nigdy nie złapałem tego, tego fenomenu Lumines, wiesz? Że zawsze mi się wydawało, że, że ta koncepcja, tak łączenie tych czterech kwadracików i, i... Znaczy, no więcej możesz oczywiście, nie? Bo to, to tworzysz te komba, że jednak yy, ja bardziej lubiłem ten oryginalny Tetris. Ta była taka wariacja. Chociaż... To, to łączenie, ja ostatnio byłem też, jak leciałem samolotem, widziałem, że i to ciekawe, dwie różne osoby grały w, w, w tę samą grę. Takie układanie jakby w kwadracie też coś jak Tetris, tylko, że ust, ustawiasz po prostu y, w kwadracie, nie, że to, te klocki ci nie spadają, to mogą być jakieś linie, to mogą być jakieś inne elementy, to nie muszą być y, elementy złożone z tej samej liczby y, kwadracików, więc jakby Ludzie chcą takie łamigłówki, chcą takie gry i, i myślę, że, że najwyższy czas, żeby to Lumines yy, znowu wróciło. Nie? No. Tak samo jak mm. chyba też gra oh. z z tego z, z PSP, Patapon, ma też jakąś swoją wersję teraz mieć, ale... A, a pamiętasz nie pamiętam, jak... taką grę za Migi Blockout? Kojarzysz? To był rzut z góry i te klocki, mm -hmm. yy, pamiętasz ją czy nie? No Blockout to jest gra w ogóle zrobiona przez Polaków. Tak, przez Polaków. Tak, tak, no właśnie. Tak. I, to, i to, też... to jest super gra, tak, tak, tak. Także Blockout bardzo lubiłem. Yy, ja jestem w ogóle mm -hmm. fanem Tetrisa, i nie jestem jakimś tam wymiotaczem. Po prostu y, zawsze uważam, że to jest dobra rozrywka do mm -hmm. zabicia czasu. Aluminous mnie zopało tym połączeniem obrazu i muzyki i wiesz, to jest... Mm -hmm. y, nie da jest jakieś takie fachowe słowo w stylu synestezja albo coś, ale tam w, jak grasz, mhm. to mm, tempo i, i muzyka i te błyski i, i, i wszystko co się dzieje na ekranie powoduje, że wpadasz w taki fajny trans. I dopiero Tetris Effect y, tak mi się wydaje jako Tetris mi zaoferował coś podobnego. Mhm. Mhm. Ale y, no to, 2006 roku, no to będzie już 19 lat gram w Lumines, nie? No. Już, już dzieci mogą być pełnoletnie z tego, no to fakt, fakt. A, no tak, no to reszta tytułów to pewnie sobie gdzieś tam zobaczycie. Pojawiła się taka dłuższa chyba też prezentacja Kronosa The New Dawn, czyli też gra od Bluebird Team. No mhm. Ja bardzo czekam na tę grę, ale też mi się wydaje, że więcej tej grze można poczytać, nie wiem, w Edge albo w CD Action, takie duże przekrojowe artykuły są. I zauważyłem, że w Edgeu zdradza się płeć głównej postaci w tekście, a w, w Cideaction nie. I to jest ciekawe, więc ja tutaj nie będę nic dodawał, ale no może kogoś zaskoczyć, kim się gra. No, a jest jeden tytuł, o o którym w ogóle, nie wiem czy on był prezentowany gdziekolwiek, ale to jest nadchodzący tytuł, nie wiem czy widziałeś Il, przez dwa L. Jakby nie wiem, chory, jak węgoście, czy nie wiem, jak, jak chory. Jak chory. Nie. L... Jak węgorz też nie widziałem od razu, zaznaczam. To jest nie, taki nie. Ultra realistyczny horror z pierwszej osoby Fan, z fantastyczną grafiką. Taką ultra realistyczną. wiesz, te, te, te ciała, które się gdzieś poruszają, te, te, te potwory, do których strzelamy, czy, czy ten. No, mm. świetnie to wygląda. Ja, ja bym, yy, znaczy, ja, pierwsze wrażenie to zawsze oczami, nie? Więc mhm. no, to pierwsze ocz, yy, wrażenie oczami wygląda. No, fenomenalnie. Wygląda to jak coś, co faktycznie mogliby zrobić na przykład Japończycy. Nie? Myślę, tak jakby, ja to by było, gdyby tutaj styl był taki Przywołam Kazus z skorna, którym się fascynowaliśmy przez lata. Mhm. I ten skorn to po prostu dla nas był, fanów horroru, coś taki, wiesz, taki e, lewiatan gdzieś tam na horyzoncie, majaczący wielki Aha. potwór, którym, do którego ciągnie nas. I wiesz, ta gra się okazała i wszyscy byli rozczarowani. Dlatego ja już tak trochę do tych super pięknie wyglądających y, horrorów mhm. FPP mam taki y, taki chłodny stosunek. No tak. Znaczy, ale nie chcę nikomu psuć nikomu zabawy w oczekiwania, nie? Bo to, to wiadomo, ale, ale chciałem to zaznaczyć. Ja bym chciał, żeby w tej oprawie zrobili kontynuację Condemned, ale tej, tej pierwszej części Condemned, Aha. bo druga część Condemned, owszem, była ciekawa, ale moim zdaniem ona szła właśnie bardziej w kierunku akcji, mniej w tego takiego horroru i... i, i znaczy, oczywiście był horror, ale też zupełnie innego rodzaju. Wiesz, ja lubię ten psychologiczny horror, choć nie, nie jestem z tych, którzy uwielbiają się bać, wiesz, tam gaszą światła, zamykają się, tylko po prostu czasami Gdzieś wydaje mi się, że, że takie prawdziwe emocje, e, jeśli chodzi o, o, o, o to przeżywanie gry, to jednak dostarczają bardziej horrory niż inne gry. Że, ja, mhm. że to napięcie, które wywołują horrory, e, jest, jest, jest takie, że, że ty doświadczasz z całym ciałem tę rozgrywkę. Nie? Mhm. No być może jak grać jeszcze w, w, w, wiesz, w wirtualnej rzeczywistości, masz hełm, to to jeszcze jest bardziej spotęgowane. Ale, ale w innych grach, no to, to jednak jest takie, że, że jak to się ładnie mówi, czasami nie czujesz tej stawki, albo nawet jak ją czujesz tą stawkę, to bardziej ona się odnosi do tego, że jesteś wkurzony, że straciłeś czas i musisz jakieś etapy powtarzać, ale nie ma tego, tego napięcia, tego strachu, że podejmujesz jakieś, jakąś decyzję z takim ryzykiem. I to jest też coś, co moim zdaniem fantastycznie udawało się tym, tym soulsowym grom. No właśnie miałem powiedzieć, z... że to są jeszcze solsy, że to, masz te dusze. Tak które pozbierałeś, tak. albo tam... Bo ryzykujesz, jesteś jak hazardista, czy, czy cofasz się, resetujesz wszystko, wydajesz tych kilka dusz, czy idziesz dalej, zbierasz I, dalej... I czekasz, i, i szukasz i... tego ogniska, czy tam latarni, czy... No, tak, twie, tak, tak. To jeszcze Kapitalne. właśnie... Yy, to jeszcze właśnie fajnie to... Yy... Soulsy utrzymały. Wiesz, to jeszcze zależy, tak mi się wydaje. Nie chcę tutaj yy, mówić, mm -hmm. kto, kto każdy inaczej odbiera, prawda, e, teksty, kultury. I mm -hmm. podejrzewam, że wiesz, ludzie, którzy są jakoś tam bardziej yy, yy, emocjonalni, to mm -hmm. będą ci wymienią, że takie gry w stylu yy, tych od Davida Cage'a. Czyli tak, nie tak, wiem, tam tam. Indigo Prophecy, no, Become czy... Human, Detroit. Become Human, tak, tak, tak właśnie. Heavy rain i tak dalej, tak dalej. Tak, że to przeżywali, no. że gdzieś tam wiesz, grali tą bohaterem i, i tego bohatera coś tam spotykało. Czy właśnie no. um, teraz zapomniałem, jak się nazywa ta tak. gra z wyborami, e, taka też obyczajowa w Ameryce się dziejąca. Elaine mm. Nie. Nie, nie, obyczajówka współcześnie dziejąca się graż dziewczyną, która mm, ma, powiedzmy, rem... Life is Strange. Coś, coś... Life is Strange, o właśnie, no. Hmm. Mam edycję koledzy. Wiesz, ktoś ci powie, że tutaj czuł emocje, nie? Bo, bo tak. nie podchodzi znaczy nie, do no, tego są właśnie. Są osoby, się... które, które mówią, że Dużo... sk skończyły Claire Obscure i płakał jak bóbr. No Okej, okay, okay. to też widzisz. E, to zależy od tego, jak to opowiada historię, no, ja, ja znam ludzi, którzy znam, znam osoby e, płci mm -hmm. żeńskiej, które tak. nigdy nie grały w nic poza Simsami i mm, i gra taka jak właśnie Life is Strange była takim dla nich e, wejściem w ogóle w jakiekolwiek inne gry że przez o. całe swoje tam życie nastoletnie grały w Simsy i na studia grały w Simsy i, i później nagle ten Life is Strange się pojawił, jakaś taka inna gra, w, dla nich inna, bo, bo to wiadomo, że to po, podobne tytuły wychodziły i to był taki właśnie dla nich wejście, że hej, są jakieś inne gry, są, które, które nie wymagają od ciebie jakiegoś super e, skilla mhm. w mordowaniu, w zabijaniu, ale możesz przeżyć jakąś naprawdę fajną przygodę i mm, więc tutaj też bym nie deprecjonował mm, takich gier. A druga sprawa, no wydaje mi się, że też że są jacyś, wiesz, yy, fanatycy yy, gier sportowych, esportowych, którzy, którzy mm -hmm. ci powiedzą, że nigdzie nie poczujesz takich emocji jak podczas jakiejś gry nie wiem, w Lola czy, czy w... No tak, tam, Nie, ale no, to są jak rywalizujesz z kimś, tak, tak, tak, to na pewno, to na 100%. Tak, A ktoś inny powie, te, że najlepsze to, emocje czuję dają... w balatro, jak mu karta idzie. <laughs> dokładnie a jak, a jak na przykład wiesz, ja mogę się przyznać, że jak byłem młody to znaczy pewnie nie tylko ja miałem na sumieniu nie jeden joystick grając w sensible soccer uh -huh. i teraz jak tak o tym myślę no to wiesz yy, nawet mam jeden yy, ale to akademia nie pamiętam czy to właśnie nie mama była, znowu czy, się czy... popsuło znowu się popsuło tak, graj na joystick ale... Tak, ale wiesz co, mam, teraz sobie próbuję przypomnieć, że przypadkiem to nie była jakaś część Dark Soulsów, że nie rozwaliłem DualShocka, którego nareperowałem i do tej pory jest, ale ma oczywiście, jest pęknięty, ja go tam później złożyłem, bo to było tak, że on był pęknięty, on niby nie działał, ale później jakoś się zawziąłem, rozebrałem go, wszystko tam poukładnałem, te sprężynki pokleiłem i mam go do tej pory działa, to też pokazuje jaki, jaki to był dobry dobry joypad, nie? że, że yep. pomimo takich tych już chyba Więc gadaliśmy o tym, emocja. że ja, ja mam dwie konsole PlayStation 3 i, i miałem też e, do nich cztery pady. To nie były, znaczy tylko ten europejski, co kupiłem w sklepie nie był mhm. przy konsoli, tylko jakaś tam to, to, to rzeczywiście on do tej pory jest super. Ten amerykański, który przed konsolą, e, bo miałem tą, żeby kupioną amerykańską, żeby oglądać były wtedy Blu-ray'e, bo te regiony były. Z Ameryki, nie? aha. To, to, oh, to on po prostu się rozpadł w rękach, tam był gorszy plastik, w ogóle, w ogóle on jest sobie nawet wagowo był inny niż ten europejski. Są jakieś inne... Ale to, <laughs> to samo stało się, z... się z... Wiesz, to też były inne gry, to tam się zupełnie inaczej grało. Były takie slashery w stylu Devil May Cry i God of War, więc te pady też od PlayStation 2, które miałem używane, kupowane, nie miałem nowej, to też już są na wykończeniu. Mm -hmm. Także mm -hmm. nie, nie, nie, sobie za że zepsułeś Dark Souls, -y. chyba że rzuciłeś tym padem o ścianę, no to może to nie miejsce. Nie, no rzuciłem że... jakoś, tak, to było a, jakoś okay. taki, wiesz, być może, a może jeszcze nawet go, do, wiesz, dokręciłem jakoś tak w rękach, jeszcze nie pamiętam, bo to jest, to jest też taka kwestia, że y ja, ja, ja nie jestem y, takim Dark Soulsowym graczem, który, który po prostu y, poświęcił życie, żeby te gry wymaksować. Ja po prostu je w pewnym momencie odkryłem. Zaczęło się od Demon Souls, które kupiłem, bo, bo to był taki moment, że gdzieś tam na zachodzie odkryto grę, o której uh -huh. mało no, ja kto tam. mówił. Ja ją sprowadziłem z Play PlayAsia, mam tą wersję taką półkoreańską, pół, pół chińską, nie wiem, czy pół angielską. Ale ja trochę pograłem i się odbiłem. I przyszedł taki moment, że nie wiem, czy to Jules, czy ktoś właśnie zaczął grać, i, i okazało się, że wiesz, że on tak gdzieś tam dalej doszedł. I ja doszedłem do wniosku, że chyba po prostu źle, źle złą ścieżką poszedłem. I nie wiem, czy to już było po Dark Soulsach, czy przed Dark Soulsami, ale wziąłem się za, za Demon Souls i po latach, chyba naj, najlepiej wspominam właśnie i Dark Soulsy, i Demon Soulsy z tych wszystkich gier jako jako, ten, jako te takie, które mi dały najwięcej takiego, tego, tych, tych emocji. I w ogóle Demon Souls miały ten fantastyczny motyw, e, tej, nie jak to nazwać, może teraz e, źle to w ogóle e, definiuję, ale tam była taka ta esencja świata, że był taki jaśniejszy i ciemniejszy. I jak mhm. było, że więcej graczy przegrywało, gorzej im szło, to coś się tam zmieniało i nie wiem, czy tam było trudniej, czy nie. Wiem, że to jakiś taki taki ciekawy motyw zastosowali, nie? Że, że, że był taki bierny multiplayer, nie? Oprócz tego, że mogłeś też atakować i, i, i wchodzić do świata innych graczy, nie? Ale to jest... No, to są książki napisane na ten temat, więc ja nie chcę tutaj specjalnie mówić, ale tak, no to były emocje, no nie? Bo też jest tak, że... Wiesz, ja nie mówię, że pewne rzeczy nie dają emocji. Ja, ja zauważyłem, że czasami jak widzę taką krzywdę ludzką, to się, to, się, to się emocjonuje. Albo jak widzę, że ktoś robi coś dobrego, albo jest w czymś dobry i robi coś niesamowitego, to też się tak wzruszam. Wiesz, jakby Polska na przykład zdobyła Mistrzostwo Świata, to bym płakał jak bubr. W czymkolwiek. W piłce nożnej, nie w tenisie, w siatkówce, czy cokolwiek. Po prostu jest takie uniesienie, takie patriotyczne. I, i, i to ja nie mówię, że, że jestem w ogóle wyzbyty z emocji, tylko to jest też tak, że po prostu z grami mam, mam tak, że bardziej doceniam pewne rzeczy, a mniej się nimi emocjonuję, niż chodzi na przykład o fabułę. I to jest mhm. też, też taka, taka różnica, nie? Że, dlatego mówię, że taki horror, w którym to napięcie jest takie, że, że boisz się kroku dać. No, ja nigdy nie skończę, znaczy nigdy nie skończę, to tak brzmi, jakbym e, wiele razy próbował, ale ten darmowy Silent Hill był, e, parę, parę lat temu, tak? Pamiętasz to, co no, to nawet Julesz zagrał? Półtora roku, no graliśmy tak. we trzech wszyscy i tam... Tak, tak. To ja, to ja w końcu tej gry nie przeszedłem. Wtedy, kiedy zaczęło się już to ganianie takie, to już wtedy weszła taka, taka, taka, taki gamizm, a ja lubiłem to, że ta atmosfera była taka gęsta, jak trochę jak w PT, że tam w PT się chodziło tak w kółko, słyszyłeś te dźwięki, ale tam po prostu nie widziałeś, co będzie i to po prostu tak, ta atmosfera gęstniała. I to moim zdaniem jest, jest taką, jak złapiesz ten balans, jak stworzysz właśnie, jak znajdziesz ten pierwiastek, ten, ten, ten faktor, nie? ten czynnik, który, który sprawia, że, że ta atmosfera jest i, i ale w taki umiejętny sposób i to wpływa na gracza, no to masz receptę, yy, przepis na, na najlepszą yy, grę horrorową. Oczywiście, moim zdaniem. Nie? I ja nie wiem, teraz wychodzi, czy już wyszło, nie wiem, czy na dniach wychodzi Death Stranding 2. Jestem bardzo ciekawy tego. Co, co w tej grze będzie, bo oczywiście ruszyła machina marketingowa, no Kojima się pojawił u Jeffa, yy, Kojima z, zaczął puszczać plotki, że ta gra była tak dobra, że musiał ją historię czy fabułę przepisać, żeby była jeszcze gorsza. To się gorsza. podobała po prostu. Ona tak. nie tyle, że dobra, tylko że ludzie byli... Mm jednoznacznie, bardzo pozytywnie wypowiadali się, że byli zadowoleni z przebiegu fabuły. Ja nie przepisał. Dla mnie to jest absolutnie. Bo... Wiesz, jestem świetnym pisarzem, no nie? Podoba mi się twoja książka. Tak, podobać się? To, to zaraz zobaczysz tutaj. I ten tak, i piszesz odwrotnie. Nie? No ale wiesz, no, możesz iść w takim On to jakoś jakimś... wytłumaczył. Wiesz, ja, ja nie będę go atakował, ale też nie będę bronił tego. I on jest twórcą i ma prawo absolutnie tak, tak, tak, chcieć uzyskać jakiś efekt i skoro według jego standardów ten efekt nie został spełniony, to to, to, to, to zrobił, nie? No, mm -hmm. to jest jego wybór. Znaczy... A teraz my to ocenimy, nie? Ja nie wiem, znaczy to oczywiście już było za późno, żeby na przykład on przepisał tę grę pod wpływem właśnie Clear Obscure Expedition, ale ja, szczerze, i nie wiem, no grałeś przynajmniej do pewnego etapu, to to widziałeś, nie? Że byłem zaskoczony pewnymi bardzo ważnymi decyzjami fabularnymi, których się zwykle nie widzi, nie stosuje się, nie? Że, że owszem, może jakbyś miał nie wiem, jakiś Avengersów i masz tych dużo tych bohaterów, to możesz pewne rzeczy zrobić, bo, bo są główni i główniejsi, nie? Ale no to jak, jak kończy się ten pierwszy akt, jak kończą się w ogóle te akty, jak one są... No nie, no dla mnie to jest... Wiesz, jeśli na przykład podczas rozdania właśnie tych statuetek za najlepsze gry, Clare w ogóle za fabułę nie dostanie statuetki, to to będzie skandal. Ja już nie mówię, że za najlepszą grę, no bo to jest coś takiego, co to może być bardzo obiektywne i zależy czy właśnie, nie wiem, kolejne gry, które wyjdą w tym roku nie zaskarbią sobie większej sympatii. Na razie wydaje się, że Clare ma największą szansę zostać grą roku, no ale ale przynajmniej jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o, o fabułę, tutaj trzeba to docenić. Jeśli chodzi o gameplay, nie wiem, czy są takie kategorie, że na przykład, nie wiem, najlepsza nie wiem, rozgrywka, coś w tym stylu, że wiesz, nowy, nowy system, albo system, który jest, składa się ze starych, starych systemów, to też tutaj po prostu y, wspięli się na, na, na wyżyny, bo nie trzeba być jakoś kreatywny, tylko trzeba mieć to wszystko poukładać. Z tych klocków, które masz, złożyć coś fajnego i to mm -hmm. o, ale to jest kolejny y, mój dłuższy wybór, Skirt, więc y, kończę, kończę, jeśli pozwolisz, temat omawiania gier y, Stargów, ja myślę, że, czy Stargów w sensie z tych niby E3, których, które się nie odbyły, ale z tych wszystkich konferencji, więc wygląda na to, że jako gracze nie musimy się martwić, prawda, jeśli chodzi o to, w co będziemy grali, bo po pierwsze dużo tytułów, po drugie Game Pass rośnie w siłę, po trzecie, no mamy nadal jest y, alternatywy i, i, i też y, pojawiają się też plotki, że w, wcale jeszcze ten jakby rynek konsol y, nie jest pogrzebany. także już pojawiają się przecieki na temat PlayStation 6. Xbox, czy Microsoft zapowiedział, że Xbox z, z AMD będzie tworzył nową konsolę. Y, pojawiła się y, wersja Roga Ally, y, Roga Ally X z systemem takim okrojonym systemem Windowsa, który po prostu będzie ci od razu odpalał yy, aplikację Xboxa i co jest o tyle ciekawe, że jeśli udałoby się na przykład przeportować też starsze gry, które były tylko na Xboxa, żeby one wyszły na tej wersji PCtowej co to oczywiście nie wierzę, po prostu to będzie tak, że teraz wszystkie gry i tak wychodzą na PC-ta i na Xboxa, więc to nie będzie jakiś duży problem, ale jakby to było pięknie, jakby udało się jakby tę wsteczną taką bibliotekę, jeszcze z Xboxa One przeportować umożliwić granie na tej przenośnej konsoli, bo automatycznie bo oznaczało to, że gracze PC-towi korzystający z aplikacji Xboxa na, na, na komputerze będą mogli w te, w te starsze tytuły pograć. No to byłoby coś wspaniałego. nie? No, ale Więc czy nie będzie sta... inwestował w to Microsoft pieniądze? Znaczy... My się wydaje, że teraz Microsoft doszedł do wniosku, że oni będą jak najmniej wydawali na własną platformę. Nie będą dokładać do platformy, bo już o tym rozmawialiśmy, że ceny Xboxów wzrosły o 100 dolarów, 100 euro. Nie wiem, ile wzrosły w Polsce. i w Polsce że nie Microsoft ma dostępnych Xboxów. To... Tak, tak. A jak chcesz kupić, to, to kup drożej. Albo kup sobie Xboxa S. -a. I to jest, to jest jakiś taki dziwny, dziwny zabieg, bo już się śmieją, że no teraz PlayStation to jest Xbox. No bo jak odpalasz na przykład taką Forza, no to co? Masz ten takie logo Xboxa. I, i, i, i faktycznie oni idą po prostu w, w dystrybucję, nie będą się bawili już w sprzęt, bo, bo ten sprzęt nie daje im takiej przewagi, bo, bo nie zarabiają na nim, wiesz, na, na tych ekskluzywach. To jest coś innego, jak masz potężną platformę, jak ma PlayStation, jak Sony, jak ma Steam, bo Steam jest jako osobną platformą, no to wiesz, oni, oni naprawdę duży kawałek tego tortu z tych sprzedanych gier biorą. Ja nie wiem, bierze Sony, Epic troszeczkę mniej, no ale Steam chyba 30% od każdej sprzedanej gry, więc no to jest, wiesz, no a i tak jest najpopularniejszym, najpopularniejszą platformą prawdopodobnie do grania na świecie. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, więc... No, więc nadchodzą ciekawe czasy, więc jako gracze przynajmniej jeszcze przez, przez parę lat nie musimy się martwić o to, czy, czy będą nowe sprzęty, czy pojawią się jakieś nowe, ciekawe tytuły. E, mimo że generalnie atmosfera jest taka trochę. E, no, morowa, jeśli chodzi o game dev, bo jest e, coraz trudniej osiągnąć sukces, coraz, coraz więcej studiów może nawet nie upada, ale. Ale redukuje liczbę pracowników i, i no się zmienia. No chociaż z drugiej strony są też takie studia, które rosną w siłę, więc nie wiem, chyba CD Projekt Red e, wiesz, pracuje nad Wiedźminem 4, pracuje gdzieś tam e, nad tym pro, projektem, nie wiem czy Ozyrys się nazywa, czy coś takiego, czyli Nowym Cyberpunkiem. Gdzieś no, na horyzoncie. Opowiadany jest ten remake pierwszego, pierwszego ale to chyba no jest do kogoś delegowany. No, no, to są ludzie od, od studia, o którym za chwilkę będziemy, o, o grze, o której możemy chwilkę porozmawiać, no nie? bo to chyba Full Theory robi, robi remake. Tak, Widźmy na tak. pierwszego. No i to jest graf The Taumaturg, Taumatur, którą, którą chyba miałeś okazję pograć. To już tak możemy płynnie tak. przejść do co stanie się co, w co, graliśmy. W co graliśmy. Więc tak. yy, słyszeliśmy się 20, chyba tam 5 kwietnia i to była takie moja kolejna próba odejścia od Monster Hunter'a, nie? Bo, e, bo tak naprawdę to ja gram od premiery Wilds'ów, to gram codziennie w Monster Hunter'a. No i powiedzmy, że nie tylko zrobiłeś platynę w tej grze, ale tak. też zacząłeś grać w Rise'a, Iceborne'a, e, no zrozumiem, że na wersji na 3 a też grałeś pewnie jakieś e, Monster Hunter'a. Claire, Claire Obscure zostawiłem i wróciłem do Wilds'ów i wbiłem platynę. E, i czekam na teraz na tą aktualizację, yy, która pojawi się na koniec czerwca ale przysiadłem do World'a mocno i ten Taumatorcz był takim, taką próbą w, kwie... w, ten, w czerwcu yy, trochę wyrwania się z macek potworów, też próbowałem przez Warhammera 4000 40 Space Marine 2 to zrobić, to tak się średnio to udało udało, wobu przypadka, aczkolwiek w tego Taumaturge, no to mam ponad 10 godzin i ta gra mi się szalenie podoba. Mm -hmm. eee, jakbym miał zestawiać, jakbym miał zestawiać te dwie gry, Claire Obscure i, eee, i Taumatorge, tylko dlatego, że dzieją się w podobnym okresie czasu i podobna, Aha. mimo że zupełnie inny gameplay, zupełnie inne eee, przedstawienie gry, to, to załóżmy, że samo to, że dzieje się tam na tym przełomie dziewiętnastego, początek XX wieku, nie? I mhm. to, to w sposób przedstawienia świata i postaci bardziej mi się podoba, i to jak one są napisane, bardziej mi się podoba w polskiej grze. Jestem... Mhm. Mm, naprawdę podoba mi się ten system walki, to taka, taka... Nie wiem, czy to można nazwać karcianką, no. Eee, no ale takie nie, no, taktyczne i... RPG tak, bo, bo ma, ma ten, ten, ten no, schemat nie tak, każde, to mówiłem. ale tak, takie RPG ciekawe, podoba mi się to i podoba mi się to jak zdobywamy sobie te duchy, które nam pomagają i mm -hmm. jest to fajna historia to jest ten, ten taki trochę w stylu polskich fantastów Pisanie, czyli, czyli postacie fikcyjne, mieszamy w, no. z postaciami rzeczywistymi, które tam są w jakiś tam sposób posadzone w prawdziwej historii e, i do tego wszystkiego e, to naturalne, wszystko. Taka ta mhm. socjeta, która gdzieś tam się spotyka na seansach spirytystycznych i. Kurczę, no, no, jestem zachwycony. Naprawdę to, to mi przypomina um, jakieś tam opowiadania Filipiuka, który, który pisał o tym takim doktorze yy, Skórzewskim. walczącym z, para z paranormalnym. Teraz zapomniałem jak się ten doktor nazywał, ale on był... Doktor Skórzewski. Yy, tak, pojawiał się w zbiorkach opowiadań, te opowiadania się pojawiały właśnie. Yy, mm. i, I z tą alternatywną wersją yy, z, steampunkową, lalki. Yy, no kurczę, naprawdę, ja jestem bardzo, bardzo na tak i, i chciałbym wrócić do tej gry. No, tylko wiesz, no to jest to tak, że ja yy, gdzieś tam próbowałem walczyć z nałogiem i się, i się nie udało, no ale. Powiedzmy tak, na wakacje mam. Potrzebna jest interwencja. Na, na wakacje mam, na wakacje na, na, na jesień mam komplet, może poza Death Stranding, ale nie wiem, czy na premierę, już żadnych gier nie będę kupował. Eee, I chcę trochę pokończyć. I właśnie jedną z tych gier będzie Taumaturcz, który który się szalenie podoba, On jest teraz w polskiej wersji, więc. Mm, więc mhm. y, mam taką fajną wersję. No to jest ten taki wersję. duży plus, że że ta cierpliwość, jeśli ktoś nie zagrał w dniu premiery, opłaciła się, bo, bo takim jednym z zarzutów było to, że ta gra po jest taka, ma te takie fajne klimaty, jest to taka, yy, tam i te, te, trochę elementy tej carskiej Rosji, to jest ta Polska, wiesz, taka przed, przed chyba wojenną, o ile się nie mhm. mógł się tak, mylić. Tak, to jeszcze jest car, tak, tak, dokładnie. I tam jest dużo takich fajnych rzeczy, takich smaczków, które w tym języku polskim yy, lepiej by wybrzmiały, nie? Niż jakoś tak po angielsku. Mhm. No i, i chyba jednak doszli do tym wniosku, że, że warto zainwestować w ten, w ten dubbing I, i mam nadzieję, że gdzieś ta gra będzie miała jakiś taki ogon, nie? Bo ona może nie była jakimś takim ogromnym No właśnie, hitem. ona poza dwiema osobami, poza tobą i Anią Rogalą z raczej konsolowo, to ja nie słyszałem, żeby... Przepraszam, że ktoś, ktoś... ktoś grała, ja tego nie pamiętam, ale nie zauważyłem, żeby ktoś chwalił właśnie. Tytuł się pojawił na początku grudnia zeszłego roku, więc to też on e, na sam koniec mm -hmm. mm, więc w tych wszystkich podsumowaniach to, to, to, to jakoś był pomijany. A to jest moim zdaniem naprawdę błąd, bo to jest bardzo fajna gra. Mm -hmm. Fajny RPG, ma taką fajne, fajne, fantastyczną dialogi, tą... fajne systemy. Tak, i ona ma fantastyczną tą oprawę interfejsu. Coś, co y, jest też w Clare Obscure, ale bardziej w, tak w, podczas tej walki, to tutaj mi się bardzo wszystko podoba, jeśli chodzi na przykład, jak masz tych opisy tych, tych y, salutorów, nie? To, tych demonów, których... Mhm. Wiesz, bo to jest trochę jak... jakbyśmy też porównać do czegoś, to mi się wydaje, że to jest też jakaś taka wersja, nie wiem, persony, nie wiem, Shin Megai, Tensei, takiego... Mm. Tak, no, ja nie chcę tak, powiedzieć, no. że Pokemony dla, dla dorosłych, ale ja bym wszedł w tym kierunku, nie? Że, my, że my mamy tych, tych, te, te, te wampiry, to no, niektórych nasz Wiktor próbuje e, znaczy, których, których łapi, których, których używa później do, do walki. I, I jest ich kilk, kilka, nie, wiem ile dokładnie, bo już nie pamiętam, Osiem chyba to, jest. Tak, tak mi się wydaje. E... I, I to jest fantastyczny klimat, bo, bo, bo one naprawdę wyglądają upiornie wiesz, tak strasznie i mają taki, taki w sobie klimat, trochę jak z takich, e... znowu użyję jakiegoś takiego... folkloru Tak, mają. jest taki folklor, ale taki z, z nutką tego też takiego folkloru japońskiego, że ja bym je widział w ogóle w jakimś anime, takim japońskim. A widzisz, wiesz, a mnie się może... zupełnie z czym innym kojarzyły. Jasne, yy, zupełnie inna estetyka, zupełnie inne przedstawienie postaci, mm -hmm. ale mnie się kojarzą. Z Magnolawers, z, z Mike'iem Magnolą, z jego Hellboyem. Jasne, ktoś powie, no tak, bo tam był no tak. e, e, Rasputin i tutaj jest Rasputin, no to pewnie tak, no dlatego tak. ci tak kojarzy, ale nie, tutaj mhm. e, jasne, tam jego krachał po, polega na uproszczeniu, na, na tej czerni i, i cieniu, ale gdzieś ten taki, e, to, to, to takie przegnicie, to, to właśnie z jego, z jego wyobraźnią mi się kojarzy. No nie wiem, no może, może ja, ja w ogóle nie miałem takiego skojarzenia że z czymś japońskim. Ale może, możesz mieć rację na przykład, nie? Znaczy nie to ja tak Ten potwór lelek te... taki. Po taki latach właśnie jak patrzę na, tylko nawet na statyczne obrazki to mhm. gdzieś tak e, mi się kojarzy. Jest taka seria takiej, tak, zresztą to nie, nie jedyna manga, ale e, e, tak nie wiem, Spirala, czy coś takiego właśnie są takie, takie no... fajne spirala Kapitalny, to drunczego teraz... i to, ale te, tutaj tak. w ogóle nie widzę podobieństwa. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że jest coś takiego, że jak widzę te drunczego i to, te, te książki, nawet i tak dalej, mm. na, wiesz, nie, nie czytałem ani jednej. To jest przyznaję się bez bicia. Ale one robią największe wrażenie, jak idę do komiksowego sklepu i tam jest manga, dlatego, że te tomy są grubie, grube, grube. I jest coś takiego niesamowitego w tym właśnie, jak ta okładka jest zaprezentowana, jak to, wiesz, jak otwieram, ja nie wchodzę tam w ten świat, wiesz, nie, nie czytam, ale chodzi mi o to, że I, i, On... ja próbuję sobie wyobrazić właśnie, że, bo, bo też mógłbym mieć w kierunku tych takich ale wiesz, że... klasyków, Sp... jak Ring i tak dalej, że tam po prostu... Wiesz, że możesz spokojnie sobie wejść w jakiś tam tomik, bo mm, to są opowiadania. Czyli jest to są spirala, tak? Aha. jest spirala, która jest dużą, e, grubą mangą, powieścią tam na 700 stron czy tam na 600. To jest jedna duża historia. Jest e, Rio Odur, Odur Śmierci, chyba to się tak nazywa. Mm -hmm. To też jest, e, ale takie tam inne, inne jego mangi, które tam w Polsce są wydane w kolekcji i one mają jakiś tam tytuł, to, to, są, to są zbiory opowiadań. W sensie tam jest mm -hmm. kilka historiek, które są Mm, niezależne od siebie e, oprócz tego tam są takie powracające postaci e, Tomę, to jest taka, taka dziewczyna ulicealistka demoniczna e, i, i jeszcze jest jeden taki dziwny chłopaszek e, ale, ale reszta to są ja, oni się tam pojawiają w wielu opowiadaniach i chyba oni, ich, ich historie są zebrane w trzech tomach e, mhm. Tomę ma dwa a, a, a... Uh, już teraz, kurczę, tak dawno nie, nie, nie miałem tego w rękach, że nie pamiętam tych tytułów. Ale, ale spokojnie możesz sobie wziąć jakieś w ciemno i, i, i zobaczyć. Nie musisz ono się tak bać, że... Ono tak chodzi, że ja chyba po prostu się zdecyduję, wiesz, bo to jest tak, że mi się po prostu podoba to wydanie, bo ono jest w grubej oprawie i ja w ogóle lubię komiksy. Mam tak, że po prostu lubię komiksy, które są właśnie albo paperbackami, albo ten, ale mają całą historię. Bo Jak widzę na przykład na komiksie na, na krawędzi, że to jest jakiś tam numerek, to ja wiem, że to może być po prostu zbiorcze wydanie jakiejś tam historii w tym, ale już mam pewność, że, znaczy mam pewność, już mam takie przeświadczenie, być może złe, że muszę jednak te poprzednie części czytać, albo później wejdę w ten świat i to jest jakaś taka manga, która ma 20 tomów, i ja muszę to po prostu gdzieś czytać, w to wsiąść. Ja po prostu, bo wiesz, bo są takie, takie wydania, które oczywiście mają te numerki na grzbiecie. Na przykład, nie wiem, e, Hellblazer jest wydawany tak, że po prostu co jakiś czas te zeszyty są zbiorczo wydawane i tam po prostu każdy ten tom, ten, ten grubszy, jest numerowany. Ale akademicki znam tę serię i wiem, że ja po prostu mogę wziąć do, dowolny, właśnie numer z tego i to będą jakieś tam kilka tych historii e, z, z Konstantinem, Aha. nic więcej, nie? A, a są, kupiłem na przykład yy, taki komiks, z całkiem przypadkiem, October Faction. I później nawet się dowiedziałem, że to jest, że jest film w ogóle, czy serial na Netflixie. Chyba nie wiem, czy ten serial nie jest lepszy od tego komiksu. I czytam go, czytam, czytam. I myślałem, że to jest jedna historia. I ona się tak dziwnie zaczęła i dziwnie się skończyła. I dopiero później zobaczyłem, zobaczyłem że to jest trzeci tom. I mówię, no nie, no po prostu... <grych> Dałem się nabrać, złapałem się w te. Ja po prostu lubię takie historie, które, które po prostu są zamknięte. I, i e, na przykład nie wiem, no teraz, teraz to może później jak będzie więcej czasu to porozmawiamy, ale kupiłem sobie White Night, kupiłem sobie Deceased i, I wiedziałem, że ten White Knight, przynajmniej ta jedna historia, ona jest zamknięta. Ona miała później ko te kolejne takie, nie tam, tam chyba bejąc, mhm. Tak, czy tam jakieś klątwa chyba białego rycerza, coś takiego nie pamiętam. Dokładnie, bo to później sobie doczytałem, ale ta główna historia jest tam i ona jest zamknięta. I to samo jest z, z, z, z, z tym z powrotem mrocznego rycerza, nie, Millera, tak? że, że to ona miała kontynuację, ale ten pierwszy tom, ten pierwszy komiks czytać, to jest zamknięta historia, nie tak, to prawda. Ta kontynuacja powstała na jakiejś takiej zasadzie, że to jest, wiesz, odcięcie Kuponów jakieś tam pewnie chcieli zarobić dodatkowo, więc pewnie go namówili do tego, żeby coś zrobić. Ale nawet to DC nie? Też się bałem, że kupiłem yy, coś część serii, nie? Bo później widziałem, że są jakieś inne okładki, ale nie, akad mam te... Ta, ta pierwsza część się składała z tych sześć zeszytów, nie jestem... akadem mam tą wersję, co jest taki zombiakowy Batman na okładce, więc wiem, że to jest yy, ta zamknięta no, Is, seria. No DC ma w Polsce cztery tomy teraz piąty wychodzi, nie wiem, czy już mhm. jest premiera, czy za jakieś tam dwa, trzy tygodnie. Mhm. I to jest fajna seria. Ale yy, ona trochę... Jest taką odpowiedzią na Marvel Zombies, ale mi się wydaje, że lepiej wybrnęli z tego, um, bo to jest dla słuchaczy. Mm -hmm. To jest zamk Ellsworth, o zamknięta opowieść e, o tym, że e, równanie antyżycia, jest taka rzecz w uniwersum DC, e, zostaje przez cyborga sprzedana ludziom jako wirus zamieniający je w zombie. Mhm. tutaj trochę jak komórka Kinga że tam też ludzie, którzy używali komórki zamieniali się w zombie to tutaj też się przez te cyfrowe ekrany e, ten strumień z cyborga przedostaje do ludzi i to antyżycie ich opanowuje i trochę ta seria mm, ona, ona jest oparta trochę na scenkach bo mamy właśnie scenki jak na przykład e, dwie postacie dwóch dobrych bohaterów walczy ze sobą, jeden jest e, zamieniony drugi nie i gdzieś tam tak jak Damian powiedział, że Batman zombie no to mamy taką scenkę, gdzie zostaje zarażony Batman i on e, gdzieś tam jeszcze się próbuje z tym walczyć, w jakiś sposób to próbuje e, spowolnić, żeby przekazać pewne informacje na ten temat, tego, tego zarażenia swoim e, towarzyszom no ale w konsekwencji umiera i czy zostaje zamieniony i jego, e, jego dziedzictwo przejmuje Damien syn tak, syn Damien Wayne e, i tam są takie właśnie fajne, fajne scenki są też na przykład jest taka jedna, jeden tom mm, który jest historią tych wszystkich mniejszych i większych złoli, którzy Yy, muszą ewakuować ludzi i zajmują się sierocincem i yy, yy, oni bronią yy, dzieciaki przed yy, hordą zombie i trochę to wygląda jak ze świtu żywych trupów, że później mają jakimiś tam autokarami, próbują yy, opuścić ten, ten sierociniec i przedrzeć się przez te, przez te yy, hordy Także to, to jest naprawdę fajna, fajna seria, aczkolwiek tutaj no, nie ma jakiejś takiej szalnej głębi. To jest oparte na e, filmach i opowieściach o zombie, książkach, opowiadaniach i, i to jest rozrywka, która no, moim zdaniem mm -hmm. opiera się na właśnie takich scenkach, ale jest kompetentnie napisaną historią horrorową. Tak. E, teraz mamy właśnie chyba um, nie wiem, czy to już ta, ta piąty Tom, to już z, z, z, zbiera ostatnie i domyka tę historie ale ja polecam. No, to, jest, to jest fajne. Ja to przeczytałem. Mm -hmm. Ja nie miałem tego swojego. Ja puszczyłem od kolegi cztery tomy, jak już to wyszło i zacząłem o dwudziestej i zerwałem nockę, nie? bo chciałem sobie. To mnie tak wciągnęło że przeczytałem całość. Na raz. Mm -hmm. A to ciekawe, właśnie, że to mi, że tymi tomami wyszło, bo yy, bo to teraz jak sobie pomyślę, to myślałem, że to były jakieś takie kontynuacje spin-offy, a to jest. Znaczy to e... są trochę spin-offy, to, to też... Yy... Damian, trochę, trochę... Yy... tak. Bo ty to mówisz, są... że Dead Planet i War of the Undead God, to były te kolejne tomy, tak? Te, które jako drugi, trzeci, tak? Jak czytałeś, tak? Kurde, poczekaj. E, ja nie wiem, no, jak bo... to jest wydane u Ciebie, bo Ty rozumiem, że masz oryginalne wydania, albo przynajmniej jakieś brytyjskie. U nas no ja mam takie Polsce. wydanie zbiorcze, które się składa z sześciu tych, tych zeszytów i tam jest ten jeden taki e, spin-off, też taka historyka A Good Day to Die. To jest jak, i, I to jest całość wydana i to ma ileś tam, nie wiem, 200 stron czy 160, jakoś tak musiałem sprawdzić. Hmm. Wiesz co, e, rzeczywiście ja ci nie powiem. Ja to no czytałem, nie, nie, to... na przykład e, This is Niezniszczalnie. I to jest właśnie ta historia e, o tych e, złolach, e, którzy... No to jest spin tam, tak, to jest spin tak, e, Samuel, tak, tak, tak. Samuel, Samuel Grandi, dead, dead, e, tam jest, poczekaj, to tam jest. Deathstroke chyba, e, Cheetah, ten... E, Venom, nie, Bane, kurde, i oni tam są w przejście, tam siedem osób zamknięci w tym, z tymi dzieciakami. E, i to, I to wychodziło nie jako tam Deceased, tylko jako Deceased on Killables. To jest w takich grubszych tak, zeszytach tak. i to jest wrzucone e, w, w osobno, osobny tom u nas. Jest na przykład mhm. e, Nadzieje na Końcu Świata. Nie wiem, czy to nie jest ostatni tom, ten czwarty. Bo to rzeczywiście nie miało numerków, tylko właśnie e, te, te podtytuły. I to też zbiera ileś tam zeszytów. Które, które te albumy w tym albumie są, a te, te powiedzmy te odcinki były mm. jakoś tam w formie cyfrowej na przykład wydawane yeah. na jakiejś tam platformie no i jest ta Martwa Planeta e, która jest jakby kontynuacją taką już e, bezpośrednią e, This is, i Dead, Dead Planet to było, to było, zbierało i teraz do nas w Polsce wychodzi wojna, to co mówiłeś wojna nieumarłych bogów to mm. jest teraz właśnie patrzę i to już ma premierę w Polsce, już jest dostępne. Mnie, ale to już no, obiecuję, że nie będziemy no, do tego rozumieć, ale mnie tak za, zaintrygował Injustice, to już kiedyś mówiłem o tym, że, że też niby historia o tych superbohaterach w gaciach, ale przyznam, że z Marvela mnie tak historie nie intrygowały, jak mnie intrygują po prostu historie z DC, właśnie robione. czy to DC Black Label, czy to stare Vertigo, ale one po prostu były takie ciekawsze. No, Sprawiedliwość pewnie też kojarzysz, nie? Albo, mm -hmm. albo y, nie wiem, jaki jest Kingdom Come. Jest, y, jest też tego samego rysownika, Alexa Rosa. Tak. Kurczę. I też tak, fantastycznie tak, tak, tak. w ogóle taki album aż do oglądania bardziej niż do czytania, bo ja się zgubiłem w tej historii. Ja sobie kiedyś ją jeszcze raz przeczytam, ale ja tam nie, nie no bardzo jest... siedziłem o co chodzi, ale, ale po prostu przepiękne Obrazy, nawet nie rysunki. Z takich elseworldów, które nie są jakimiś takimi szalonymi wymysłami typu Batman w, e, w Chicago a la Capone albo Batman tak. Vampir, nie? Albo coś takiego. Bo okay. są oczywiście też takie tam e, Justice League na dworze króla Artura. E, to moim zdaniem bardzo fajnym tytułem, takim z lat 90. i początku chyba 2000 wtedy był bardzo głośny, bo to był, był, był bardzo ciekawy koncept. Jest gwóźdź, nail. I druga jego część, kolejny gwóźdź. To jest historia mm, z tego poematu, że y, gwóźdź wypadł spodkowy, konio kulał, rycerz nie pojechał na, na wojnę i przez to nie miał kto bronić króla. I to, ja tak parafrazuję ten poemat. To nie tak, taki to nie butterfly efekt, ale z gwoździem. I gwóźdź jest, taki, jest tutaj przyczynkiem do tego, że y, Marta, znaczy Marta i, i ojciec Clarka Kenta, nie pamiętam jak ma na imię, yy, łapią gumę. Jonathan chyba. Jonathan Kent, łapią gumę. I nie jadą do Smallville, tylko wracają do domu i się bzykają. A kapsuła, a kapsuła z Supermanem, no nie. Nie, nie, nie zostają rycami Supermana. I to jest przyczynek wyjścia, tak, taki punkt wyjściowy, jak się to wszystko zmienia w świecie DC, jak tego dobrego Supermana nie ma. Aha, to jest, aha. Y, to są dyskusyjne zmiany, większe, mniejsze, czasami te postaci zupełnie inaczej się zachowują i pytanie dlaczego, bo ja też nie znam tak bardzo dobrze y, tych wszystkich relacji, y, ale, ale to, to pamiętam, że to dwa razy mhm. czytałem, mi się bardzo podobało, fajne to było. Mhm. W sumie I tak, to, jakbym się zrobił taki kącik komiksowy, to nie wiem, czy może nie wspomnę o tym, białym rycerzu teraz, bo... bo yy, no to byłem jest w asłot. Tak, byłem w sobotę po prostu na mieście, że tak wyrażę i w zupełnie takim niespodziewanym miejscu był po prostu taki stragan z różnymi rzeczami i, i miał gość komiksy. I komiksy, no nie jakieś tam, wiesz, piąte wody po kisielu, tylko miał przy, yy, Inkala, Jodorowskiego i Mobiusa, ja mhm. nigdy tego nie czytałem, ale po prostu już samo wydanie wiesz, sprawiło, że ja mówię: Dobra, nieważne co to jest. Autorzy się zgadzają, cena się zgadza, wygląda to fenomenalnie. Mogę ci przeczytać. No do... mhm. eee, to jest piękny komiks. Rewelacyjny. Wygląda super. I możesz zrobić taki numer, sobie go tylko obejrzy i sobie wymyśl fabułę do niego. To jest moja propozycja. Albo możesz też przeczytać. <śmiech> Na, na razie czytam, bo, bo e, jest tam, znaczy jest, jest, e, jest ciekawy w ogóle, bo tam jest wstęp tego, e, Briana Michaela Bendisa, o, ja go bardzo lubię za taką serię e, Powers, nie wiem czy kojarzę, tam z, z, z, z Michael'em Ewonem Demingiem, e, chyba się nazywał Deming albo Oming, Oming, przepraszam, e, rysował I ja bardzo lubię te, te komiksy, ja oczywiście mam tylko te trzy pierwsze wolumy, nie, chyba weszło FBI, ale to też był taki super bohaterski komiks, ale od innej strony, nie? Bo, bo była tak, był taki okres, kiedy była moda, żeby tworzyć te superbohaterskie komiksy, ale od drugiej strony. Czyli mm -hmm. y, prowadzimy śledztwo, bo... Na przykład po superbohaterach, wiem o co chodzi. A no to nasi Tak, że tam nie. powiedzmy superbohater ginie, ale zwykli gliniarze powiedzmy prowadzą śledztwo. Oczywiście z twistem, bo się później tam pewne rzeczy okazują, ale bardzo mi się podobał. Taka, taka kreska prosta, trochę w stylu, ja bym powiedział nawet, tego animowanego Batmana. Super, nie? I on zrobił e, taki, taki wstęp no nie? Do, do tego wydania. To jest wydanie chyba z 2011 roku. I tam po prostu e, pierwsze słowa są takie, żeby ludzie przestali zrzynać po prostu całe kadry z tego komiksu. Bo mhm. on już po prostu ma dość, że on widzi te, te, te rzeczy u innych, no nie? Że... Że i, i nigdy, czy to w filmie, czy to w filmie, nie, nie jakby nie oddano cesarzowi co cesarskie, nie, I, i że to jest po prostu taki komiks, który no, tak wpłynął mówię, na Jest piękny, tak wygląda dalej. super. Tak, no jest, ale ma no to jest, to jest taka kreska, tak charakterystyczna, że, że wiesz, że znaczy nie wiem, no, może, może kopiowanie, ale, ale ja na przykład nie mówię, że to jest o komiks francuski i tak dalej, tylko właśnie to, to jak on te Mm, yy, on nie cieniował, tylko on miał taki sposób wiesz, rysowania wiesz, no nie wiem, jak to powiedzieć że on, on rysował tak, że nie, nie umiem nawet tego nazwać, więc, więc nie powiem tak, wycyzylowane tam... są te jego rysunki tam, tam jest detal taki kosmiczny, nie? tak, mm, tak, tak. Kalu. a wszystko jest trochę takie karyk karykaturalne, bo to też było tak, że na przykład w tej pierwszej historii jest ten taki motyw e, Ala Kopciuszka, nie, że ta dziewczyna nie chce się zabawić, ale musi przed północą. I później co tam się dzieje i to kim ta dziewczyna jest, jest tak narysowane, <grytanie> tak, tak strasznie przekarykaturyzowane. Prze prze ale nie, no, to jest fajne. Ale no, tam było parę komiksów, między innymi to Bodys, o którym powiedziałeś, że, że w ogóle jest serial i chyba coś kojarzę. Że jest taki, taki serial, chyba w ogóle z akcją, która po prostu skacze po różnych okresach jakichś. No bo jakich to, czasach, tym jest nie? ten komiks. Ta. Też tam to, to, to jest ekranizacja. No właśnie, to więc ja coś kojarzyłem. Ten serial, jak wspomniałeś o tym, że przecież taki serial jest, to od razu mi się skojarzyło. Jeszcze go nie zacząłem czytać tak na poważnie, tak przyjrzałem tylko, tylko pierwsze strony, żeby zobaczyć jaka kreska i tak dalej, więc na razie jest w porządku. No właśnie, to Deceased, tam. Ee, no i ten Biały Rycerz Batman mhm. White Knight. I na początku byłem przekonany, że to będzie coś, co, co od razu mnie, wiesz, no kolejna taka opowiastka w stylu, że okej, okay, dobra, mamy ten twist, że Joker się przebiera za Batmana i jest Batmanem, bo tak o tym myślałem. A tu się okazuje, że nie, tam, tam jest zupełnie no, coś innego. Night Knight jest o co innego chodzi, nie? Że on tak. chodzi w... E, e, Jakby to ładnie ująć? Czy znaczy ona Przechodzi się skupia na zmienionym, tak, że na zmienionym Jokerze. Joker, który pod wpływem y, jakichś leków y, nieznanego pochodzenia, no traci w ogóle to, to, tą, tą taką znaczy ustatku, się, staje się normalny i to normalny na takiej zasadzie, że, że nie ma tego staleństwa, jest racjonalny, okazuje się, że jest też odpowiedzialny i występuje w roli człowieka, któremu bardzo zależy na Gotham. Na Gottham, na takiej zasadzie, że, że to jest. Wiesz, to jest tak. Gotham jako taka, taka, taka ojczyzna, która jest pod nas podziałami. Tak wiesz, jak nasi przodkowie walczyli w powstaniach, wiesz, wojny bronili Polski jako ojczyzna, to tutaj tak jest to przedstawione. To Gottham jako taka jaka, taka figura, y, no, dla której się jest na, Najwyższe poświęcenie. Tak. Też ma, ma też masę rzeczy na sumieniu, ale staje się tak. społecznikiem i tak. podejmuje walkę z. Tak, jakby z zupełnie innej strony niż Batman, który ma wielki samochód, którym jeździ ludziom po dachach. Tak, a, to jest ciekawe, a Joker... że, że Batman jest tutaj przedstawiony znowu, żeby to też wyjaskrawić tą, tą, tą różnicę, ten kontrast. To znowu to Batman jest taki niezrównoważony, który nie panuje nad emocjami, który, który wie, że Joker na pewno udaje, że to jest wszystko kolejny jakiś numer, który on chce wykręcić. Po prostu rzuca się na tego Jokera, gdzieś go bije. Właśnie, no, to jest tak, że nawet jego przyjaciele, Batmana, odwracają się od niego i cały ten koncept, nie, właśnie tego, e, tego konfliktu jest, jest jakby odwrócony. Ale co, co mnie, mnie, mnie urzekło, bo na początku mówię, no tak, no to, są, to jest kolejna taka wariacja, że teraz próbujemy wiesz, bawić się na tym, że, że ludzie są na tyle głupi, że są w stanie uwierzyć, że ktoś, to jest absolutnym przestępcą, którego każdy zna, tak? Joker, nagle może być takim złotoustym człowiekiem, który opowiada o tym swoim przemianie, że zmieniłem się, już nie jestem tym człowiekiem. No to jest komiks. Tak, tak wiem, ale chodzi mi o to, że, że to takie było, moim zdaniem ta część była taka, taka nie. Ja, ja, ja lubię, jak jednak jest i to było później, że jednak wchodzi ten motyw komiksowy, nie, że, że to zawieszenie niewiary nie, nie, e, nie musi być aż, aż takie. E, dla mnie ciekawe motywy były związane z tym, że na przykład mamy e, e, mamy to, że e, jak to się jak to powiedzieć, że, że mamy na przykład dwie Halloween, że to jest też taki ciekawy moment, taki, taki plot twist, że, yy, że coś się dzieje z, z tymi osobami z, z, yy, z otoczenia Batmana, nie, takimi najbliższymi. I nie wiem, właśnie, ja nie, muszę kiedyś wrócić do tego komiksu, bo ja nie pamiętam, czego ja czytałem. czy Pewnie go czytałem, jeszcze, jeśli był wydany w tym no nie? Śmieć w rodzinie. Że był. ja nie wiem, czy jaka tutaj nie ma takiego odniesienia w jakimś stopniu do tego, bo tam się nawiązuje do tego, Ale A na pewno pojętaki. był w kolekcji, był na pewno w kolekcji, wielkiej kolekcji komiksów DC, na pewno była Ta. śmierć w rodzinie. Tak, bo to jest stary komiks, to jest klasyczny komiks, więc yy, znowu White Knight nie jest taki stary, więc on więc już było tak, że te od, pewnie odniesienia mogły być, nie? Bo tam było, chodziło o tego Jasona Toda, o ile się nie mylę, tak? Że to, to, to, to, to tak. był ten Robin? Tak, no właśnie, tak, więc... Tak, i to ludzie więc... zdecydowali, że Joker go za, za, zamordować zamordować. No, <głos> Bo tam było głosowanie ogóle... telefoniczne i była przygotowana plansza. <głos> Aż zytonika. tak go nie lubili, po prostu. I wyobraź sobie, że ludzie, ludzie za, zdecydowali, że Joker ma zamordować nastolatka. No... Tam ale... w ogóle strasznie smutny ten komiks mm -hmm. jest, y <śmiech> bo pojawia się, y no nie jest sierotą, tam teoretycznie y jego matka jest, istnieje, tylko go zostawiła i y jest poszukiwanie jego matki, typowanie kim jest jego matka i tam też, nie chcę ludziom zdradzać, ale ten chłopak naprawdę tam strasznie, strasznie w tej śmierci w rodzinie to po tym chłopaku się przejechali, aż nawet jeżeli nie lubisz tej postaci. Ja nie czytałem ongoingów. Dla mnie to był po prostu kolejny, no. e, kolejny Robin. Nie? Chłopak z problemami z ulicy. Wzięty pod opiekę. I, i rzeczywiście on był taki trochę może nieznośny. E, no Nie był to taki, e, taki jak Dick Grayson był Robinem. Że mhm. tak wspaniale współpracował. Tam była jakaś mhm. taka... Trochę rywalizacja, trochę nieposłuszny był. No, ludziom się chyba nie podobał za bardzo. I ta, i ta historia naprawdę gnoi tego dzieciaka. Jest, jest aż przykro to czytać. To, co to, to, to tam Joker robi na końcu, czyli morduje go e, ten tak, tak, słynny kadr w wielu komiksach się pojawia, czyli Joker z łomem. Bo on mhm. go zabija w magazynie w Afryce łomem e, i później jest wielki wybuch e, i ten, ten chłopak mhm. tam ginie e, mhm. to, to, to, jest, to jest tak naprawdę cała, cała długa lista rzeczy, która, którą tam zwalili na niego wtedy przykro było czytać ten komiks aż byłem zdziwiony, że ludzie naprawdę głosowali żeby go, za żeby go zabić no tak no tak no tak to jest, to, ale powiem ci jeszcze jedna rzecz a propos właśnie tego Wyneta, że tam jest ten, znowu ten motyw takiej tego jak jak e, zależni od siebie są Batman i Joker, że to jest taki, taki nietypowy związek i, i tam jest ta obsesja w ogóle ten Joker ma taką obsesję na punkcie Batmana, wiesz, że to jest taka taka e, obsesyjna platoniczna miłość, takie uzależnienie, aczkolwiek tam jest tak, że, że kiedy on jest świadomy tego, tego wszystkiego w, w pełni, kiedy jest powiedzmy na tych, na tych w cudzysłowie lekach, no to wiesz, to jednak widać, że y, też docenia te, te postacie, które, które mu towarzyszyły <grych> przez całe życie, jakby chciały, żeby jednak Joker, Joker się poprawiło. To jest takie trochę absurdalne, bo zawsze Joker był tym takim szalonym y, nie, y, nie do resocjalizowania przestępcą, nie? Że, że to jest to. Ale jednak y, wzbudzał jakąś taką nić e, uczucia większą lub mniejszą, na przykład Harley Quinn. Nie? To się później zmieniło, bo w tych spin-offach e, powiedzmy e, Harley poszła swoją swoim drogą, ale tutaj jest taki motyw właśnie, że, że ta Harley Quinn, e, ta prawdziwa, że ona że ona chce, żeby właśnie ten Jokerowi się poprawiło, że ona widzi w nim człowieka, a nie tego szaleńca. To jest tak jakby tu, tu, takie dziwne y, wytłumaczenie tego takich pewnych, pewnych decyzji, które w, te, w tym komiksie postępują. Ale powiem tak, że komiks naprawdę bardzo dobrze się czyta. On jest napisany i chyba narysowany przez, przez jednego gościa, chyba Sean Murphy'ego. Tak, Sean Murphy. Mhm. I, i, I to jest w tym stylu, który ja uwielbiam. Czyli właśnie, podoba Ci się rysunek? Bardzo, bo to jest taka brunatna, znaczy jeśli chodzi o kreskę, to nie, ona nie jest taka ultra realistyczna, ale też nie jest taka właśnie jak Magnoli, yy, Mignoli czy jakiś taki tam, wiesz, o mówić, że, że ona jest bardzo dobra, że ona jest taka jak ja lubię, bo ona potrafi być i, i pełna detalu, tam gdzie trzeba, ale też on operuje tymi, tymi takimi ciemnymi, brunatnymi barwami, wiesz, yy. Y, nie wiem, y, brązem, y, czernią, nie wiem, pomarańczym, czerwienią, wiesz, po prostu mhm. tworzy to super obraz, że to nie jest taki kolorowy komiks, nie, że to jest, to, jest, to jest ten komiks tej ery, gdzie, wiesz, kolor absolutnie w komiksie może być jakikolwiek, nie, to nie jest tak, że to jest ta, ta era lat 70 -tych, 80 -tych, że masz te żółty, niebieski, nie wiem, czerwony i, i wszystko jest takie, takie pstrokate, nie, tu jest to wszystko tak w takim świetnym, mrocznym klimacie utrzymane i mi się bardzo podoba, więc w ogóle jeśli ktoś e, gdzieś się natknie, tak jak ja na, na ten komiks, to ja polecam. Biały Rycerz, Batman e, ja, może was zaskoczyć. Ja polecam kontynuację. Kontynuacje są chyba cztery. E, druga część to jest klątwa Białego Rycerza. Tam pojawia się Azazel. z Takich znanych postaci, który... który w Ongoingu w latach 90. zastąpił na trochę Batmana później mamy Harley Quinn, którą mm, napisała y, żona, o ile ja dobrze kojarzę, żona Filipsa. tak mi się wydaje, że to jest jego żona, mhm. ona też jest pisarką e, i, i to jest opowiada właśnie o Harley Quinn, bo tam się dzieją Yy, między nią a Batmanem różne rzeczy i ona dostaje taką jakby osobną historię. Później mamy Beyond the White Knight, czyli yy, tą historię, którą znamy z serialu... Tego bohatera, którego znamy z serialu Terego Maginisa, Bat Batman Beyond, czyli Batman 20 lat później u nas w Polsce. I Teraz wyszedł jakiś czas temu, jeszcze jeden e... Teraz nie, nie jestem na 100% mm -hmm. pewien, e... ale jest to jest Batman e... The White Knight, Present, e... Red Hood i jeszcze coś Także tych komiksów jest, jest kilka i, i... Mm, to jest fajna Taka Elseworld na uboczu z... Mm -hmm. no, sw swoją, swój, swoją linię czasową ma. I w Polsce też mamy mm, jeden zeszyt z, dodatkowo, chyba właśnie w klątwie o, o, o doktorze Frizie. Także to jest w Polsce cały czas mm -hmm. chyba dostępne. Było wznowienie tego White Nighta bo on się skończył w pewnym momencie. Egmont zrobił dodruk. Także to jest dostępne. Sprawdźcie, jest bardzo, bardzo fajne. I ja też jestem fanem kreski e, Szona Philipsa lubię go, to jest taki ja to nazywam e, takim topowym mainstreamem bo mhm. e, bardzo wielu obecnie e, pisarzy ma e, swoich takich powiedzmy też rysowników e, przypisanych do konkretnej serii i oni bardzo wszyscy podobnie rysują. Dla mnie przynajmniej. No Greg Capullo, Sean Phillips, Dan Mora. To jest yy, taka topka, właśnie, do których, do których jakby ciągną. Jeżeli mhm. chodzi o, o, o Batmana, no nie? Bo, bo oczywiście w innych komiksach pewnie jest inaczej. I. i, i... O, teraz sobie przypomniałem. E, mhm. Gen generation Joker się nazywa ta, ta jeszcze jedna seria. Która jest? Nie, kojarzę. Nie kojarzę. No to jest White Knight. E, Ale też jest. Że tak, okej. Okay. A teraz otworzyłem sobie stronkę y, sklepu i widzę właśnie, że jest taka okładka y, z takim takim kobietą, jokerem młodym. To jest ciekawe, bo tam w ogóle ten motyw takiego właśnie. No, Neo Jokera się pojawia właśnie w tym tym, ale to tak nie wiem, czeka to, to pokolenie Jokera, to yy, jak to nawiązuje, ale to wygląda intrygująco. Ale ja, tak mówię, bardziej ja, nie, ja, młodzieżowo. ja nie czytałem. Ja zatrzymałem, się, ja zatrzymałem się na Harley Quinn. Nie wiem, mam na razie hmm. cały czas zafoliowane e, tego Beyond White Knight. Pewnie. pewnie... Okej, okay, bo teraz sobie doczytałem taki mały spoiler w takim razie. Zatkajcie uszy. Kolejny komiks z uniwersum Białego Rycerza. Tym razem w rolach głównych występują da, da, da, da, dzieci Harley Quinn i Jokera. No tak, no bo przecież te dzieciaki są, nie wiem czy ty to w ten etapie... Nie. To jeszcze nie wiesz. To w drugiej części są, są dzieciaki tak. Jokera. Aha, i, okay. I Bruce Wayne, który się tam angażuje w to wszystko trochę. Ja muszę kiedyś sobie przeczytać ten komiks, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale to był właśnie Batman Catwoman. O, o, o chyba o ich ślubie, o ich ślubie, czy coś takiego, że w końcu jakieś tam. Tylko nie wiem, to jak to się kończy, to się może kończyć taki dni. ale taki chyba był komiks, nie? To jest, wyprowadź to jest, mnie z błędu, jest, jeśli się mylę. To jest chyba w tym ranie Toma Kinga. Mhm. I mhm. jest taki duży komiks. Yy... Ja mhm. go jeszcze nie przeczytałem też Batman, Catwoman, yy, ale nie wiem, czy to jest po prostu taka przekrojówka napisana jako miniseria. I, i powiedzmy to jest, czy to jest taka przekrojówka przez jakby przepisanie różnych scenariuszy z ich życia, czy to jest rzeczywiście jakaś nowa, zamknięta miniseria, nie przystałem tego trochę miałem e, wiesz, kupuję, kupuję nowości i odkładam na półkę, jeżeli chodzi o DC i utknąłem e, w tych, tych grubych tomiszczach e, Nightfalla Night, no Nightfall, już jesteśmy po Nightfallu, już jesteśmy po e, dziedzictwie, jesteśmy już po epidemii, jesteśmy na etapie Ziemi Niczyjej Czyli teraz wychodzi szósty, znowu szósta 800-stronicowa kobyła i to tak jakby um, mi dostarcza y, tyle Batmana ile ja potrzebuję bo kiedyś było troszeczkę inaczej. Mieliśmy jednego Batmana, nie wiem, czy pamiętacie słuchacze, ale um, pan Kołodziczak wychodził um, na łódzkim festiwalu, międzynarodowym festiwalu komiksów i gier i mówił, nie, no wystarczy nam jeden Batman um, rocznie. I, I żyliśmy w takich czasach, że był tak, ten jeden komiks no tak. z Batmanem i ktoś tam sobie gdzieś tam z Ebaya sprowadził albo był za granicą, sobie jakiś kupił album i, i, i żyliśmy w takich czasach, że, że można było to e, powiedzmy m, czytać na bieżąco i kupować na bieżąco i nie mieć żadnych zaległości, a teraz jest to oprócz tego, że wychodzi Ongoing, wychodzi Detective Comics, wychodzi Batman, to jeszcze wychodzą nam starsze albumy, wychodzi nam ta wielka kolekcja e, bohaterowie i złoczyńcy, e, która też ma bardzo fajne komiksy z e, tego uniwersum, i do tego jeszcze wychodzą te, no to już po jakimś czasie, ale te, te, te, te miniserie i no, gdybym się skupił tylko na czytaniu Batman to pewnie nie miałbym zaległości, ale, ale że no czytam różne rzeczy i też nie tylko komiksy i, mhm. i jest Monster Hunter, więc ja nie mam tyle czasu, żeby to wszystko nadrobić I aż mnie jest głupio, bo gdybym wiedział że będziesz tak chciał koniecznie gadać o White Night, to ja bym sobie przeczytał to, to odświeżył. Byśmy... Nie, nie, nie, tylko ci tak chciałem wspomnieć, że zrobił tam takie wrażenie, bo ja po prostu tak czasami gdzieś coś odkryję, bo ja, ja kupuję komiksy na, na takiej zasadzie, że albo na przykład mnie gdzieś okładka zaintryguje, albo właśnie ta kreska i, to, i, i taka kreska, jak właśnie tak powiedziałeś, no, że to jest ten, ten mainstream, nowoczesny mainstream, czy jak to powiedzieć? Czy te, no takie... to jest taki, no... No, miejsce, ten, ja nie, e, Black Monday Money, chyba taki był kiedyś taki, taki, taki, w takim komiksie mówiłem. No, muszę być tak. taki też I Kupiłem sobie go tak samo, jak, za, jak po, polecałeś, to go sobie kupiłem. Czytałeś, ja go nie czytałeś, nie wstać. Nie nie nie ja. Też taki zakręcony, też, że wiesz, pewnie trzeba go za dwa razy czytać, żeby tam wszystko zmienić, ale motywy okultystyczne, jakieś demony, jakieś nie wiadomo rzeczy. Wszystko oczywiście w oparach tych wielkich pieniędzy finansery i to tym jak jak wszystko jest na niebie, w znakach zapisanych, każdy krach giełdowy i tak dalej, ale klimat jest rewelacyjny i ta kreska, no po prostu oglądasz taki komiks, no nie, i masz, masz przyjemność z obcowania z komiksem, wiesz o co chodzi, że, że yy, dla, mnie, dla mnie właśnie to musi być to w tym komiksie, wiesz, że, że oczywiście są komiksy, które yy, mają taką yy, bardzo ostrą, jakby to powiedzieć, oszczędną formę, na przykład niech to będzie Maus niech to będzie ten komiks, o którym kiedyś rozmawialiśmy co wygrał tą nagrodę to był też taki o tych incelach to no się incel że incel, on tak. był taki dosyć <grym> prosty nie? No, ale, Mazur, Łukasz, ale, dobrze mówię, Łukasz Mazur yy, ale, ale po prostu no, fabuła była fenomenalna no bo inaczej by nie wygrał tej nagrody więc Więc są komiksy, które po prostu nadrabiają oczywiście treścio, Jan, Mazur, więc mówię, Jan Mazur, nie Łukasz Mazur tak. Jan Mazur ale dla mnie, dla takiego mainstreamowca to jest to, że ja po prostu kupuję najpierw oczami, że, że gdzieś ta okładka, no sam nawet ten departament prawdy, no nie więc ja, ja, ten, ja ten komiks oczywiście z twojego polecenia zacząłem no jak czytać. jak podoba ci się? No, tam, ja jestem na etapie tego też, to, przeczytałem tylko ten, ten, pierwszy, ten początek, no nie, wiesz, to wszystko i postanowiłem, że, bo to w jakiejś wersji cyfrowej zacząłem czytać i postanowiłem, że ja po prostu Kupię sobie kiedyś ten takie wydanie zbiorcze, takie hard, yy, Omnibusa w twardej jakiegoś. oprawie. No to ta, cały czas wychodzi, ta. wiesz. To teraz jest przerwa, bo to pisze Tynion, eee, James Tynion. Tak. Eee, I wiesz, on pisze ileś tam serii. To jest facet, który no, jest to, chyba teraz ma, najbardziej rozpoznawalnym na scenarzystą. Tak. On trochę pisze dla DC, ten miły dom nad jeziorem. Eee, I ta seria tak powstaje co jakiś czas, parę zeszytów. Dewianta napisał taką historię dziewięciozeszytową o mordercy ten World Tree o hakerach który, ten jakiś taki m, dziwnym, przenikającym do rzeczywistości świecie mm. m, Dark Webu w Polsce to też się pojawia już dwa tomy wyszły ja to kupowałem trochę w zeszytach w cyfrowo Zacząłem to w Polsce wydawać, więc zatrzymałem się i teraz będę kupował po polsku E, no Coś zabija dzieciaki, ta jego flagowa seria, on pisał Batmana, także wiesz, to jest rozchwytywany tak na, tak, na, na tyle. E, scenarzysta, że tego omnibusa, to, to możesz trochę poczekać. Ja bym kupował tomiki w tradeach, nic nie stracisz. Mhm. Będziesz to miał też, no, znaczy nie wiem, jak to jest u was, bo u nas są wydawane na no, fajnym papierze i te ilustracje Simonsa wyglądają ekstra. Naprawdę. E, Chłonie się. U nas, u nas nie wydaje się na, na, na papierze, papierze śniadaniowym, ale e, chociaż tak zastanawiam się, bo są jeszcze te, te kompakt, e, kompaktowe edycje, nie? które. Ale które tego są nie na ma. gorszym papierze, ale. E, nie, nie, nie, nie ma. Nie ma Tej tylko edycji, w sensie, nie. że tak się zastanawiam, jak, czy jakiekolwiek komiksy są wydane, tak jakoś, wiesz, jakimś takim e, złym papierze, tak jak ja znaczy, ostatnio zrobiłem sobie. Rejdy e, uh -huh. amerykańskie mm, przez Atom Comics to ten papier jest śliski, ale nie jest gorszej jakości niż u nas. Więc uh -huh, uh -huh. Wiesz, oh. na przykład są fajne w twardych oprawach, ja sobie kupuję rzeczywiście e, pewne albumy, trochę powiększony format jest i, i niektóre rzeczywiście to, to, to edytorsko są bardzo, bardzo dobre. Natomiast u nas, nawet jak masz jakieś wydanie, takie taki zwykły trade e, w miękkiej oprawie, to ten papier jest lepszy jakości niż ten z Ameryki. On jest taki... Wiesz, na przykład na tyle cienki jest, że jak masz jasną stronę jedną, a po drugiej stronie jest coś ciemnego, to ten ciemny ci przebija ten papier. I ja tutaj, wiesz, to jest jakieś, te, ludzie sobie pomyślą, że to jest jakieś, no nie wiem, odklejenie. No, no, no, no, no jest ta treść i wszystko jest ładnie, ale my płacimy sporo za komiksy, ale mamy lepszej jakości niż mhm. te komiksy w USA. Nawet u nas, jak kupujesz jakiś zin, to ten zin jest ekstra wydany na fajnym, grubszym papierze, eee, tak. a zeszyty z Ameryki, to są po prostu takie... takie, takie, takie... No wiem, jest na przykład taka gazetka, znaczy, nie wiem jak ona się teraz nazywa, to chyba kiedyś był to Analog, teraz ma jakąś chyba inną nazwę i on jest właśnie wydany na takie... Bo to jest forma takiego, takiego palpowego magazynu z opowiadaniami, no nie? Tylko że uh -huh. ona jest fantastyka, jest dużego formatu i tam jeszcze są jakieś inne rzeczy. Zresztą w tym analogu, tak jak mówię, no nie wiem, jak się, zapomniałem, jak się nazywa teraz ten magazyn, to też tam są jakieś artykuły, nie? Ale głównie to są opowiadania i one są po prostu wydane na takim papierze, takim, wiesz, aż brązowym, że mogłeś go zrolować i powiesić w toalecie i, i nawet byś się nie zorientował. Po prostu... Z, taka oszczędność, nie? Albo tak, może ludzie chcą czegoś takiego, nie? Żeby taki, mieć takie uczucie. Ale wiesz, jeśli chodzi o komiks, to jednak komiks musi być na tym takim, na tym białym papierze. Może nie musi być błyszczący, bo ja nawet nie lubię błyszczących, ale ja ostatnio przeglądałem, bo chciałem sobie właśnie, bo mam pełną kolekcję też dzięki jednemu z słuchaczy, którzy, który dosłał mi dwa ostatnie zeszyty X-Menów. To mam teraz komplet i ja sobie yeah. to poszukowałem. I przeglądałem te. te, te A jakie i... koszulki kupiłeś w końcu? Te za toma co ci podesłałem? Czy coś innego tak, znalazłeś? Tak, te. Nie, nie, te te. Zastanawiałem się nad rozmiarem, bo, bo były takie, że były takie idealne. No to. Życiazne, tamten, to jak każdy ten... mężczyzna, bierzesz zawsze XL. No co ty? Nie, no wziąłem te ciut większe, takie, że. że yy... Znaczy, one nie latają w tym, ale one były takie, że. Yy... Nie, no bo to są grubsze komiksy, Zeszycie byłyby lepsze, to, tak, to jakby tak. Nie, znaczy, przeważnie były, większość było 52 strony więc taki normalny zeszyt, ale zdarzały się wydania, że tam było 68, to było takie o, grubsze wydanie. I wiesz, i no jedno się nie zestarzało, to są te okładki. Okładki X-Menów wszystkie, yy, praktycznie wszystkie są rewelacyjne. A I, i a, a w środku no, jest jeszcze taki tylko, znowu. Tak, tak, tak. Ten run w Polsce, który wychodził, bo ja nie czytałem X-Menów w Polsce poza jakimiś Mega Marvelami typu Weapon X, nie, czy tam Wolverine Gambit, takie były Mega Marwele przez TM Semik, ale powiedz mi ten, ten ram co jest w Polsce, to wszystko pisał Chris Claremont, czy ktoś tam jeszcze inny jest? Nie, mi się wydaje, że to były losowe historie, w sensie yy, ja, ja No nie, teraz to tam to... był ongoing jakiś, tak mi się wydaje, że to było jakaś tak, no nie wiem, nie będę wymyślał, bo mi się wydawało, że to jest taką ciągłość mamy w Polsce, jeżeli chodzi o jakbyś jakąś tam Sagam Roszom i tak dalej. Jakbyś mnie tak zapytał, czy, czy, czy był ongoing, czy nie, to ja bym powiedział, że że nie, ale z drugiej strony też, y, też y, ciężko mi po latach y, powiedzieć, no nie? bo mi się wydawało, że tam się zmieniali też rysownicy i tam może scenarzyści, B że to też, że, wiesz, bo to jak z Batmanem, na przykład Batman też nie miał tej ciągłości, no bo to były różne te historie, które pojawiały się y, no i w tak. zeszytach, w momencie, no. Ta. No, mhm. bo w Ameryce to właściwie jest tak, że jak kupuje zeszyt, przynajmniej ja tak kiedyś pamiętam, to nawet nie miał tych 30 stron, tylko, albo mógł mieć 30 stron, ale tam była połowa, to były komiksy, y, tfu, reklamy, jakieś mhm. duperele. No, kupowałeś jakąś gazetę z Biedronki, która była przeplatana komiksami. Więc musiałeś kilka tych zeszytów kupić, no bo tak się wydaje, prawda, tymi zeszytami się wydaje te historie. I powiedzmy, te sześć zeszytów tworzę historię. Jak kupujesz paperbacka, no to masz tą esencję i, i to jest to. A, a tym samym no nie miał tych reklam. Tam jedynie, co były, to były te listy do redakcji, czasami jakieś takie różne inne pierdołki, ale, ale jeśli chodzi o, o, o ten, no to ja pamiętam tylko, że yy, no nie wiem, ten Jim Lee mi się kojarzył, no nie jeśli chodzi o rysowni uh -huh. rysownika, ale, ale tak na przykład, żeby scenarzyści, że czy, czy, czy, czy, czy nie, to nie, nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, bo wiesz, no bo oczywiście były te Mega Marvele, ale tam w tym Mega Marvelach, to chyba jeśli chodzi o X-Menów, to nie wiem, tylko, nie wiem, Łapon X nie był i Saber -Tooth nie miał swojej takiej serii, a reszta to były też inne postacie, postaci, więc tam były te pewne arki, nie? I pewnie jak yy, się cofnąć, no to T.M. Semik w jakimś stopniu wydał ten Nightfalla, ale zrobił to w taki pokraczny trochę sposób, nie? Więc, więc nie wiem, czy tam w ogóle był, były wszystkie zeszyty, pewne rzeczy trzeba było na przykład, nie wiem, w wydaniu specjalnym czytać chyba by Venom, nie? Batmana był, był chyba w wydaniu tak, specjalnym. Tak, wydanie był w wydaniu specjalnym. Mhm. Tak, i, i, i te inne, wszystkie inne historie były oczywiście w zeszytach, ale też ja wiem, że mam bardzo podzierawioną kolekcję Batmana, więc jak kiedyś szukałem, czy ja u, uskładałbym sobie tego Nightfalla z tych zeszytów, co mam, to nie. To wyszło, że nie, ale, ale tam też mi się wydaje, że były pewne te, te, te arki tam związane z Phoenix, nie? pewnie związane z innymi postaciami, które, które yy, yy, okay. wiesz, tworzyły tę historię. A ostatnie chyba te numery to już było takie takie losowe, bo oni chcieli też czymś domknąć i, i ten ostatni zeszyt to jest ślub właśnie E, cyklopsa i, i, i, Jean Grey. i Jean Grey, Tak, tak, więc e, no, ładnie to zamknęli, w tym sensie, e, jak sobie pomyślę, ale e, jeszcze fabularnie czy coś takiego, to wiesz, po latach dostrzegam po prostu pewne rzeczy, które, które e, wtedy pewnie mi umykały, a dzisiaj dzisiaj uważam, że, że są infantylne, albo, albo że są jak, nie wiem, że komis jest przegadany, że to dużo rzeczy nie tylko związanych z technicznym wydaniem X-Menów, ale mam ten sentyment, mam pełną kolekcję, więc, więc jest też w moim, mhm. moim serduszku. A jak jesteś I... jeszcze przy komiksach, <tak> tak? to mhm. powiedz, chciałem powiedzieć o tytule, w który gram. Tak sobie gdzieś mhm. tam na boku, raz, dwie, dwie, trzy godzinki tygodniowo. On trafił do plusa, i to jest Sandland To jest ostatnia rzecz, przy której pracował Akira Toriyama, twórca Dragon Ball I to wyszło, dosyć ciekawy, ciekawy projekt, bo Bandai Namco wydało grę Do kin wszedł film kinowy, Sandland i... Um, i też wyszło anime, które doczekało się takiego powiedzmy rozwinięcia filmu Zbogacenia go tam różne sceny Bardzo wysokiej jakości animacja Ona jest do obejrzenia na Disney Plus I do tego dorobili jeszcze drugi sezon <knie> Którego mhm. już chyba, chyba Akira Toriyama nie doczekał, zmarł Gra jest z zeszłego roku w Kwietnia zeszłego roku, ona weszła dokładnie rok po, po premierze Do nas do plusa i to jest taki RPG z otwartym światem, ale dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o, o, o sam gameplay, bo on opiera się na pojazdach, w sensie rzeczywiście mamy postać, którą tam wychodzimy z takiego Beelzebuba syna Diabła, jednego króla demonów I on to jest postapokaliptyczny post świat pustyni, jak sama nazwa wskazuje Sandland Jeździmy mm. po gigantycznej pustyni mm. Naszymi towarzyszami jest yy, demon i były żołnierz, były stary, stary facet, który jest teraz szeryfem To jest dosyć ciekawe, to jest ciekawa dynamika, jeżeli chodzi o trzy postaci, bo ten demon też jest przedstawiony jako dziadek i Belzebub, który ma formę no, dzieciaka, ale on też ma kilka tysięcy lat, chyba dwa tysiące, coś takiego. I hmm. mamy trzech starych gości. Znaczy, nie jeden wygląda jak dzieciak, ale, ale mamy taką dynamikę starszych facetów, nie? W samochodzie jeżdżących po pustyni. <laughs> I to jest ciekawe, że to się rzadko zdarza jako wybór. Zazwyczaj ten bohater jest młody, tam no, czasami jest trochę starszy, ale. No nie mamy trzech dziadków, nie? No tutaj mamy no dzieciaka, tak. który, który znaczy dwutysięcznego dzieciaka, yy, który tam lubi sobie pograć na konsoli, i, i gościa, który przeżył wojnę i ma tam, nie wiem, koło 60, i drugi, który wygląda na 80. I, yy, i cały gameplay polega na tym, że jeździmy sobie tym czołgiem, mm, odblokowujemy kolejne regiony, walczymy z armią, która okupuje yy, tę krainę i, i reglamentuje wodę. Jest jakaś tam większa fabuła, która, która trochę ma, jest związana z przeszłością tego szeryfa, który gdzieś tam wcześniej jest oskarżany o, o ludobójstwo, całego ludu, który, który rzekomo gdzieś tam knuł przeciwko ludziom. I jemu się wydaje, że gdzieś powinien być zbiornik wody i porusza po pomoc do demonów i razem zdobywają czołg i tym czołgiem się poruszają po pustyni ten czołg możemy rozwijać, zdobywać nowe w walce zdobywamy jakieś tam części yy, blueprinty, czyli tam jakieś tam schematy i nie, przez nie budujemy yy, właśnie yy, kolejne części, ale też zdobywamy inne pojazdy i, i yy, czy to jest jakiś taki mech, czy to jest jakiś pojazd, który ciągnie za sobą coś, jakąś tam wyrzutnię. Eee, także to jest dosyć ciekawa gra. Ona jest w, całkowicie w grafice cel shadingowej, e, znanej właśnie z Krechy e, Toriyama. On zaprojektował, bo w ogóle Toriyama uwielbiał projektować pojazdy. Tego może nie czuć mhm. e, w tej głównej serii jego, e, czyli w Dragon Ballu. Bo tam się głównie skupiało skupiały całe setki stron na walkach Ale jak były takie momenty wolniejsze Albo właśnie w tych pierwszych częściach to, to, to można było zobaczyć ile Toryama tam wkładał w różne pojazdy um, tej bohaterki Która z Songo podróżowała I tutaj mamy właśnie te tak jakby upustej jeszcze jego takiej miłości do, do projektowania różnych dziwnych pokracznych czołgów, statków latających, helikopterów i to jest naprawdę bardzo przyjemne, gra jest jest okej, okay. to nie jest tak naprawdę nic wybitnego, ale tak do do krótkich sesji, bo to są, są raczej krótkie misje które się pokrywają dosyć mocno z tym, co było w filmie i co było w serialu yy, także jeżeli kogoś interesuje coś innego i ma plusa, to, to polecam sprawdzić, to jest yy, oczywiście gra na podstawie powiązana z nim, więc tam są to, to nie możemy brać yy, tej gry tak na serio, to jest, to jest estetyka i, i forma podania dla nastolatków mimo wszystko ale mhm. Yy, mhm. To mówię, ta dynamika trzech starszych gości e, w pojeździe i ta walka jest, w tym, w tym czołgu jest taka, taka arcade'owo przyjemna. A później jak wychodzimy mm -hmm. tym Belzebubem, który ma tam jakieś supermoce i, i super ciosy, i to już taka walanka w stylu e, Dragon Ball'a, tego pierwszego powiedzmy, tego tam gdzie się supermoce niszczą planety, ale właśnie tego oh. takiego pierwszego z tych, tych takich pierwszych turniej, jeżeli mamy po prostu silnych, silne postaci, które się nawalają to, to, to, to też sprawia frajdę, to nie jest yy, nic wybitnego, ale są też takie etapy, gdzie, gdzie się skradamy yy, musimy unikać yy, wykrycia i, i się gdzieś tam przekradamy yy, poza wzrokiem strażników, także to jest naprawdę nam tam kilkanaście chyba godzin w to wbite i, i naprawdę bawię się dobrze. Nie jest to znowu mm, nic, co, co, co, co miałem mówić na, na podcinku o tym, bo to jest jakaś ważna gra, ale skoro jesteśmy tak właśnie w komiksach weszliśmy, no to, to, to, to warto wspomnieć, no bo mm, jednak tak. jeden z największych komiksowych twórców, yy, już nie żyjący no z, tej, z tej gałęzi japońskiej, ale Praktycznie cały świat kojarzy jego postaci, także warto było wspomnieć. Mi się teraz udaje. Mm -hmm. no. ja, to, ja to ostatnio przeszedłem całą taką dużą grę, <gry> która jest zupełnie w innych klimatach, bo jest tak, tak totalnie na poważnie, ale to jest stary tytuł, bo jest sprzed sześciu lat, czyli Kingdom Come Deliverance. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek próbowałeś się zmierzyć z tym, z tym średniowieczem z tą bohemią ja, początków XV wieku. Ja pamiętam, jak opowiadaliście o tej grze na premierze. Jeszcze wtedy nie byłem. Aha. Ra, r, r, nie nagrywaliśmy. A pamiętasz, co mówiliśmy, bo ja nie pamiętam nic. Co hmm, to znaczy, ta gra miała z tego, co pamiętam, jakieś problemy, e, jeżeli chodzi o wy, wydajność. Nie wiem, czy na PC, czy na, mhm. na PlayStation. Teraz już tak nie pamiętam. Ale z tego, co. E, z tych pierwszych waszych wrażeń to wynikało, że tam jest jakaś cholernie trudna walka i tam jest wszystko strasznie trudne i, to, i z tego, co no. ty opowiadałeś, to była dla ciebie jakaś totalna droga przez mękę, ta gra. No chwaliłeś. Co, ty, niby ty, chwaliłeś, ty, ale... To się na pewno się poprawiło, ja, bo ja kupiłem tę grę wtedy na, na Gogu. Gogu. Mhm. Więc ja mam jeszcze z czasów Goga yy, w swojej bibliotece. Ona oczywiście została poprawiona, spaczowana. Pewne rzeczy nawet z lekko zmieniono, ale nie zmieniono tego, tego koru, nie? Bo tam... Na pewne rzeczy, takie założenia, które sobie wymyśli twórcy, których nie zmieniamy, tak? Czyli jest bardzo realistyczna, czyli e, jak chcesz coś zrobić, znaczy jakby coś rozwijać swoje umiejętności, to musisz to robić. Czyli jak się skradasz, to poprawiasz skradanie. Jak będziesz ważył eliksiry, to będziesz e, podnosił swój poziom alchemii. Będziesz zbierał ziółka, jakieś pokrzywy, mięte i tak dalej, to będzie się zwiększało twoje zielostwo. I oczywiście to samo się tyczyło Zamków i zabawy z wytrychem, i, i przyznam, że napadzie jakoś tak wyjątkowo niewygodnie mi to. Bo ja nie pamiętam, czy na klawiaturze nie było jeszcze gorzej, ale wprowadzili lekkie takie ułatwienie, że nie musiałeś tego otwierać dwoma gałkami analogowymi, tylko po prostu mogłeś gałką analogową znaleźć ten taki ten punkt, w którym trzymasz, musisz złapać powiedzmy ten, ten klucz, nie? I, i później tylko naciskasz tam przycisk i, i, i zamek ci się obraca. Nie? I to, to faktycznie ułatwiło sytuację. Ale najbardziej męcząca to, fakt, to dla mnie była ta walka i ta walka nadal jest męcząca. i Nadal były takie etapy, bo jest w ogóle w grze tam kilka aktów, takich głównych przejść w historii, że, że tak naprawdę to, to długo trwa. I, i, i gra, żeby też pokazać, że jest wyjątkowo trudna, nie pozwala ci sejwować w każdym momencie możesz czasami sejwować, kiedy chcesz, ale wykonujesz to wypijając zbawiennego z sznapsa. I te snapsy zbawienne oczywiście w pewnym momencie, jak już sobie rozwiniesz tą alchemię, to możesz sobie sam ważyć i one nie są jakimś problemem. Albo kupować, nie? Jak tam gdzieś jesteś w jakiejś karczmie, czy w jakiejś oberży, czy w ogóle jakiegoś handlarza, który to ma, to możesz kupić. Więc jakby pewne rzeczy, które pewnie mi mogły przeszkadzać na początku i wiem, że ludzie jakieś mody stosowali, żeby, żeby obchodzić te, te problemy, tu mnie nie dotyczyło. Wydajność też jakimś takim problemem nie jest, bo, bo gra sprzed 6 lat chodzi bardzo dobrze na Steam Decku. Ja y, właściwie miałem wszystkie takie ustawienia, które mogłem mieć na Steam Decku um, ustawione na maksimum i gra nadal wygląda świetnie. wiesz no to, jest, to, jest, to nie jest fantazy to jest, to jest takie RPG fantazy ale realistyczne. Tam nie ma smoków, tam nie ma potworów, tam nie ma demonów z tymi walczymi. Walczymy, tam są ludzie, czasami się możemy udać na jakieś polowanie, jakiegoś zielonka, ustrzelić z łuku, czy, czy ewentualnie jakiegoś zająca, ale to jest generalnie tyle, wiesz, więc jakby te, ten, ten ciężar gatunkowy jest przesunięty właśnie w taki bardzo realistycznej gry. I był taki moment w walce, kiedy, to nie jest spoiler, bo jak ktoś nie zna kontekstu, to nic mi nie powie, ale... My naszym bohaterem, tak po tych takich traumatycznych przeżyciach na początku gry, no nie stajemy się jakby giermkiem e, jednego z takich tych, tych panów, e, władców no ichniejszych, nie jak to, to tych, tych watażków nazwać. niż powinienem wiedzieć, e, tyle grałem w tę grę, to powinno mi utknąć w głowie. No ale to są panowie na Włościach, no nie oni tam mają swoje zamki, jakieś swoje... E, miejsca, no nie, w których, w których jesteśmy, i my jesteśmy gierkiem takiego, no nie, właśnie jednego, i my tam robimy różne rzeczy, tu jakieś śledztwo przeprowadzamy, tu gdzieś idziemy do jakiejś sąsiedniej wioski, żeby się dowiedzieć co się dzieje, e, robimy inne zadania, pomagamy innym, więc my generalnie żyjemy sobie w tym świecie. I jest taki moment, w którym my dochodzimy właśnie do tego, e, takiej, takiej, ma, takiego, takiej bitwy, która się składa z kilku etapów, tak, że najpierw podchodzimy pod obóz, my to możemy wcześniej e, spreparować na takiej zasadzie, że możemy pewne rzeczy zasabotować w tym obozie, tak, gdzieś tam się zakraść w nocy, przytrudzić jedzenie tym, tym żołnierzom, którzy tam są tym, tym, tym, tym bandytom, tym obcym. I wiesz, jakby możemy sobie pewne rzeczy ułatwić, nie? Ale kwestia była taka, że od początku właśnie tej akcji do końca tam był tylko jeden autosave i to był autosave przed przed taką ostateczną walką na tym w tym akcie i przyznam, że ja myślałem, że, że, że tej gry nie przejdę, bo to, bo to nawet nie jest kwestia poziomu trudności Dark Souls, tylko chodzi o to, że ja po tej bitwie ja prawie ledwo przeżyłem i to jest ultra realistyczna gra, więc nie możesz sobie wypić, tak znaczy są jakieś eliksiry, ale one nie działają jak eliksiry w grach fantasy, tak? Że wypijasz i masz całe życie tylko jak masz na przykład, nie wiem, jakieś krwawienie to musisz się obandażować jak masz jakąś złamaną kość, no to też musisz to jakoś opatrzyć, jaką rękę niezwichniętą, to wszystko musisz opatrzyć i możesz to zrobić tylko w przerwie, kiedy właśnie faktycznie nie ma jakiejś walki i wtedy możesz wybić. Ale jest taki moment, że my robimy ten on jest kilkuetapowy i kiedy my dochodzimy do tego pojedynku z tym, z tym ostatnim przeciwnikiem, to ja właściwie to byłem na, na włosku, nie? Jakby sekundę przed walką, no nie, mogłem właśnie szybko wejść do inwentarza i wypić jakiś eliksir, który by tam trochę mi tam tego zdrowia poprawił, ale właściwie byłem na, na kilka strzałów. I cała moja walka na początku no, no była beznadziejna. Ja nie, mia, nie byłem w stanie go pokonać, bo ta walka jest dosyć trudna. Ona polega na tym, że y, jeśli masz miecz i tarczę, to tym mieczem powinnyś parować siostry przeciwnika. Ale to nie jest na zasadzie, wiesz, gier Souls, czy, czy Sekiro, czy, czy jakichkolwiek, że że parowanie odbywa się poprzez rytmiczne, czy tam w dobrym momencie naciśnięcie przycisku. Tylko musisz patrzeć, jak, skąd uderza przeciwnik i, i, i w tę stronę kierować miesz, tak? Z, od tej strony parować. I to jest czasami jakaś y, parada kombinacji i no dla mnie to było za trudne, więc ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja będę po tym, po tym daszku, po tym takim y, taki, y, nie to było to na, na poddaszu, nie? Będę biegał w kółko Acz mi ten eliksir trochę zregeneruje zdrowie, tak, żebym po prostu nie będę tego strzała. I w pewnym momencie wziąłem tylko łuk. Łuk, który też, jak nie jesteś, jak to się mówi, wyborowym strzelcem, czyli po prostu nie korzystasz z tego, to tak, strzelasz, nie masz znacznika, w którym gdzie poleci strzała. Strzela ci łuku. Wiesz, czas jest naciągnięcia. Jakimś tam cudem w końcu udało mi się dwa razy, czy trzy strzelić, uderzyć, trafić go w głowę, co spowodowało, że po prostu był już napącznięty, więc już mogłem go pokonać, nie? ale to była taka walka tak frustrująca, bo walczysz z systemem, nie? zupełnie nieprzyzyjesz. Nie, nie I doszedłem do wniosku, że jeśli w tej grze będzie jeszcze taki etap, że będę musiał się tak to prawdopodobnie tej gry nie ukończę, ale po czasie, no nie, no to wiesz, jakby znowu zacząłem wchodzić w ten rytm robienia tych, tych wszystkich takich tych Przynieść podaj pozamiataj, i rozmawianie z ludźmi. Zno, są ciekawe yy, zadania, wiesz, tam trafiasz w pewnym momencie do klasztoru, i jak jesteś w tym klasztorze, to wiesz, wyzbywasz się dóbr doczesnych, jesteś tylko w tym stroju takiego mnichanowicjusza, i, i mimo że tam prowadzisz śledztwo, bo ten, kogoś tam szukasz, to ty musisz po tym klasztorze ganiać i, i robić te wszystkie rzeczy, które są wymagane od ciebie, tak czyli jakaś poranna modlitwa. Jakieś, jakieś zadanie w bibliotece, coś tam musisz zrobić. Więc bardzo ciekawe pomysły w ogóle na rozgrywkę, które, które są zupełnie takie niedzisiejsze, nie takie nietypowe. I, no były momenty, w których się, się męczyłem. Na przykład był taki moment, że do tej też ostatecznej takiej większej, jednej z większych bitew należało się przygotować i masz kilka zadań opcjonalnych. Więc tam wiesz, no żeby morale było większe tych żołnierzy, no to Trzeba im piwa. Nie? No to dobra, no to tam organizowałem piwo. Ale też jadła. Tłustego mięsa, więc zbierałem mięso. gdzieś tam Aczkolwiek poszedłem od razu do rzeźnika i już byłem tak finansowo stabilny, że się tak wyrażę, więc ja po prostu kupiłem tych, tych nie wiem, czy 100, czy 200 sztuk tych kiełbasy, jakichś tam boczków i innych rzeczy, więc ja to dostarczyłem. Ale był taki moment, że chodziło też, żeby uważać eliksir na na, na zmęczenie, tak? Znaczy, chyba jakiś taki eliksir koguci, chyba coś takiego, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. I doszedł do wniosku, że jak go nigdzie nie kupię, no to muszę go uważać. I chyba godzinę stałem przed takim piecem alchemicznym, na którym masz kociołek, patrzysz z boku na księgę, na której masz wypisane te wszystkie y, y, przepisy na te eliksiry. Oczywiście w pewnym momencie już wiesz, bo to jest powtarzane. Ja jeszcze nie miałem tego y, wysokiego poziomu tej alchemii, żebym mógł sobie na przykład automatycznie ważyć, więc tych 60 eliksirów ważyłem ręcznie i tak mówię, no nie, no to jest, to jest skandal, że ja po prostu robię takie rzeczy, aczkolwiek już byłem na takim etapie, że czułem, że zbliżam się do, do końca, nie? że jestem już blisko i chcę zamknąć ten rozdział i jest taki, takie coś, że kiedy jesteśmy, przynajmniej ja tak mam, że kiedy jestem blisko zakończenia jakiejś gry, czy książki, czy, czy, czy czegokolwiek, tak, to ja już wtedy wrzucam taki wyższy bieg i do końca się koncentruję tylko na tym, tak? I, i, i to robię. Więc y, miałem tak, że chyba całą sobotę, od rana chyba do piątej, po prostu y, grałem tylko w, w ten Kingdom Come Deliverance, żeby to, to ukończyć, wszystkie te, te ważniejsze wątki y, pozamykać. I, I przyznam, że jest y, ciekawe zakończenie, bo, bo, bo zastanawiam się, czy już wtedy wiedziano, że będzie kontynuacja, że będzie druga część. Bo właściwie ono się tak, tak kończy, że, że, że spodziewasz się, że, to, że ta historia będzie miała dalszy ciąg. Nie, kończysz jeden wątek, tam jedna sprawa nie zostaje e, wyjaśniona. Tam, e, i, i czy to jedno zadanie, które masz, które jest właściwie z tobą od początku, to też takie ja może małe sprawie, ale jest jedno zadanie, którego się nie da wykonać. Ono jest z tobą od początku do końca i nie wiem, może to jest kwestia, że w drugiej części gry będziemy mogli to zakończyć tę historię, więc przyznam, że, że to jest wspaniała gra. Fantastycznie wygląda, świetnie jest napisane. To są takie dialogi miejscami, które czytasz i, i czy, przepraszam, słuchasz nawet i, i widzisz, że, że. A grałeś tam... po czesku? Nie, nie, nie, nie. Grałem po angielsku. Grałem po angielsku. Myślę, że, że, że to była jakaś taka opcja korcąca, bo bo to byłoby, wiesz, dodało jakieś pewnie plus 10 do imersji, ale doszedłem do mnowsko, że, że ja po prostu chcę się, chcę się skoncentrować na, na, na, na tej historii. Niekoniecznie mi się zawsze chce czytać. Ja wiem, że pewnie na jakimś etapie już bym zaczął pewnie płynnie mówić po czesku, ale, ale no nie chciałem podjąć tego ryzyka, chciałem po prostu nie, poznać tę historię, bo naprawdę historia jest fajna. To jest, to jest historia, która może nie jest jakaś pełna jakichś plot twistów, chociaż jest tam jeden taki duży, ale naprawdę te historie, które są, te, te, te, te, takie zadania wieloetapowe, są interesujące. Nie, nie, nie wyzbyłem się jakichś bugów. Wydaje mi się, że tych bugów na premierze było więcej, że na przykład jakichś questów się nie dało dokończyć. Ja miałem takie jedno zadanie, gdzie miałem kogoś znaleźć i wydaje mi się, że porozmawiałem z nim za wcześnie, przed tym etapem, w którym powinienem ten zrobić i Zadanie mi kazało się spotkać w tej okolicy, znaleźć tego gościa w tej okolicy, ale ile razy bym tam nie był, o której porze dnia bym nie przychodził, to go tam nie było, więc trochę mnie to tak zasmuciło, że tego wątku nie mogłem schować, bo to też był taki ciekawy wątek z jakimś takim śledztwem, wiesz, takim... Yy, bo to, wiesz, też zaczyna się od takiego grubszego śledztwa, nie? Bo po tym prologu, po tych wydarzeniach, kiedy my zaczynamy, powiedzmy, funkcjonować w tej nowej rzeczywistości bycia tym giermkiem, my jedziemy tam z, z całym tym oddziałem tych innych właśnie mości panów sprawdzić po prostu po, chyba e, pobliską wioskę e, Neuhof, gdzie, gdzie doszło do masakry i tam już zwierzęta, gdzieś podcięte gardła, coś się wydarzyło, ktoś został zamordowany i my jesteśmy jak, jak ten taki średniowieczny detektyw, który gdzieś szuka śladów, e, e, łączy jakieś poszlaki, idzie gdzieś do lasu, z kimś tam rozmawia z jakimiś węglarzami, z jakimiś innymi i wiesz, i, z, i zaczynasz yy, składać jakąś historię a że to jest gra RPG do wielu rzeczy po prostu możesz dojść na, na, na kilka sposobów i, i wiesz, i też możesz wpłynąć na zakończenie nie? więc yy, to, jest, to jest moim zdaniem yy, gra, którą cieszę się, że po tych latach <śmiech> skończyłem Pewnie, pewnie nie sięgnę zaraz po, po, po tą drugą część musi trochę wodzie, wody w Wiśle upłynąć bo, bo muszę też odetchnąć ale, ale wiesz co, cieszę się, że są takie gry robione, że taki RPG taki niefantazy, fantasy, takie realistyczne i pewnie był taki okres że była taka moda nie? Na, na, na, na, takie, na takie gry nie? Że, że stawiało się na to średniowiecze ale bez, bez smoków bez demonów, bez czarodziei bez magii, tylko proste znaczy o ile można powiedzieć, że, że nie ma tutaj magii, bo są te eliksiry, ale te eliksiry są bardziej na takiej zasadzie, że to jakieś tam czarownice, czy jakieś takie inne y, baby jagi, które są tam uznawane pewnie y, za jakieś y, no, znaczy nie, nie, czy uznawane, czy nie, bo tam jest jedno też takie zadanie, gdzie, gdzie sz, y, próbujemy zbadać właśnie sprawę trzech pań, które które dziwnie się zachowują i, i jakimś dziwnym rytuałem się oddają. No nie? I, i, I robimy to dla, to zadanie dla księdza Boguty, który jest też bardzo kolorową postacią, bo to jest jeden z też takich, takich questów, o których pewnie... Znaczy, o którym mogłeś słyszeć, ale też dużo się mówiło, nie? Bo w przeciwieństwie na przykład do tego questu Barona, który jest taki mroczny, ciężki w Wiedźmie 3, to ten jest taki bardziej pogodny, bo generalnie chodzi o to, że my szukając właśnie zbrodniarzy, którzy, którzy dokonali tego mordu, na początku. My trafiamy właśnie do, bo to jest Thunberg, czy, czy, czy te, te, albo Użyce. O, już nie wiem, widzisz, nie, nie pamiętam tej mapy. To, to mam słabą pamięć. I my tego księdza tam spotykamy. Oczywiście on nie może nam nic powiedzieć, bo go tajemnica spowiedzi yy, przytrzymuje, ale jest tam kwestia taka, że co można by zrobić. I zaczyna się cały taki dłuższy, yy, nawet nie quest, tylko taka sekwencja wydarzeń, która zależy mhm. też od tego, czy my w tej karczmie się z tym księdzem napijemy, czy nie, czy później coś tam, no mówię, jest parę takich scen, które, które w tej grze na pewno mi zapadną w pamięć i, i cieszę się, że, że te przygody tego Henryka e, danej mi było przeżyć. To co, teraz druga e, część pewnie. Tak, ale to myślę, że to tak e, może teraz zabiorę się za Death Stranding 2, i jak nic nie będzie absolutnie w wakacje, to, to yy, po jakimś takim resecie. Wszto, o to, że to jest też strasznie długa gra. Ja prawdopodobnie grałem w nią dłużej niż, yy, niż te wszystkie How Long to beat pokazują, tak? Bo one zwykle gdzieś, no tylko 60 godzin wystarczy czy coś takiego. No. Ja grałem Beatę 3-4 tygodnie, tak? Na Steam Deck'u, więc to powiedzmy było tak, że miałem taką doskocznię. Tylko akurat na GoGu. Przez tym deka nie mam zliczanego tego czasu, więc nie wiem, ile mi zajęło przejście całej tej historii, yy, ale było satysfakcjonujące tam jeszcze, po tym jak przeszedłem grę, to później się okazało, że jest taki, no taki przynajmniej półgodzinny prolog, <grych> yy, przepraszam, epilog i ten, ten epilog też trzeba jakby odegrać w jakimś stopniu, bo też jedziesz gdzieś tam na koniu i, i nie możesz tego za bardzo przyspieszyć, bo też jest tam i rozmowa i tak dalej, ale, ale przyznam, że. Yy, to jest, to jest coś, co, co z, pełnym, z, pełnym, z pełną odpowiedzialnością mogę, mogę polecić. Nie? Tę, tę grę. Mhm. Oj, pewnie będę mógł się teraz zabrać już na poważnie za, za Tainted Grail, które niestety e, odstawiłem, więc być może o Tainted Grail w następnym odcinku więcej. I tyle jeśli chodzi o moje granie, bo chciałem jeszcze pograć trochę w Deadly Premonition dwójkę, bo kupiłem sobie na Switcha. Tylko problem jest taki, że wczoraj zacząłem grać i chyba przez godzinę, nie, może nie godzinę, ale przez pół godziny przynajmniej, aż w końcu po prostu uśpiłem switcha i poszedłem spać. Tam jest taka scena, kiedy my, znaczy nie wiem, w kogo się wcielamy, bo wydaje mi się, że wcielamy się znowu w tego, w tego Francisa Zaka Morgana, nie, tego, tą postać mhm. z pierwszej części, ale jest taka scena, że jest agentka FBI, jest drugi agent FBI i oni rozmawiają z nim w jakimś tam zakurzonym mieszkaniu, on wygląda w ogóle jakoś demonicznie, bo jakiś. I ta rozmowa się ciągnie i, ciągnie, i ciągnie, i ciągnie, i tam wiesz. Kończy się rozmowa, to zaczynasz się rozglądać po, po tym mieszkaniu i jakiś nowy wątek jest, i ciągnie się, nie wiem, dobra. <laughs> Chyba nie zobaczę gameplayu z tej gry, ale jest, jest jakiś taki klimat w tym wszystkim, takiego trochę absurdu i takiego przerysowania. Eee, ja na przykład Deadly Premonition znam bardziej z, z oglądania gameplay, jeszcze jak e, e, Giant Bomb miał taką serię, że oni po prostu grali w to z takim komentarzem, więc coś tak oglądało jak taki Riftraft, nie, filmu, mm -hmm. że oglądasz film, a ktoś ci tam dopowiada. No bo ja jak nie lubię, generalnie nie oglądam streamów z gier, jak ktoś gra, nawet z ciekawym komentarzem, ale tu było coś takiego, że jak Giant Bomb, jak tam chłopaki grali, to samo chyba było z Personą 4, to ja po prostu siedziałem i się chichrałem, bo oni po prostu zawsze mieli jakieś takie bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia i wypowiadanie na głos. I Deadly Premonition było... Taką grom, która y, no, stała się wręcz kultowa, jeśli chodzi o Giant Bomb i oni tego y, tego twórcę Deadly Premonition, y, jak on się nazywa? Skrój? Nie. Nie wiem czy kojarzysz, na pewno y, y, kojarzysz tego twórcę. Nie to ja, to też, to ja nie powiem, ale wiem, że oni go zaprosili do studia, w ogóle z nim rozmawiali i tak, wiesz, taką gwiazdę z niego zrobili, takiego, takiego mamy hideo kodzime w domu i to było coś e, fantastycznego, więc, więc, no, ale to może kiedyś jeszcze od premonition e, jak mi ta gra wciągnie, to powiem. No. i tyle, jeśli chodzi o moje granie, tak naprawdę, wiesz, bo, mhm. bo e, właściwie ten, ten e, Kingdom Come Deliverance skradł cały mój wolny czas. Trochę jeszcze pograłem w, w Mortal Kombat 11, bo na Switch'u wyszło, ja zawsze chciałem tę grę zagrać dla fabuły i fabuła jest oczywiście świetna, ale na Switchu wygląda no, bardzo topornie, nie? że oni po prostu upchnęli tę grę, zrobili ją na, na, na konsoli, które, która ledwo, ledwo ją pociągnęła, to też się chwali, no, ale to wszystko. To słuchaj, zostawimy sobie rzeczy, których jeszcze nie poruszyliśmy na następny odcinek, bo... bo... Kończy się czerwony. Przekroczyliśmy magiczną barierę dwóch godzin, więc jest, jest, jest bardzo dobrze. Tak, słyszymy tak. się w lipcu. <grych> no tak, słyszymy się w lipcu, bo jest konieczne. Dziękuję ci serdecznie, drogi Rafale, za, za przysympatyczną rozmowę i za tę dyskusję. Jak zwykle dla mnie ważną, jeśli chodzi o komiksy, bo zawsze mi coś tam między słowami polecisz, więc to jest, to jest dla mnie super. Dziękuję też naszym drogim słuchaczom No i co? Słyszymy się za tydzień, tak? Na pewno Będzie no już aktualizacja e, Monster Hunter Wilds To będzie o czym mówić Będzie kącik, wróci kącik łowcy. Jest tak. Masz fana, który jest po prostu Zawsze jak jest kącik głowcy to, to, to, to wrzuca coś do skarbonki No dzięki serdeczne I trzyma, trzymajcie się, cześć hej. Cześć, dzięki